w których nasi ojcowie i praojcowie brali udział, one są na bieżąco trudno zidentyfikowalne. Tak właściwie nie wiemy, co się wokół nas dzieje. Być może badacze historyczni za ileś lat określą to zjawisko transformacji światowej, które dzieje się na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia. My w wielu momentach nie jesteśmy kompletnie w stanie wyczuć, w którym kierunku świat zmierza w sytuacji, takiego głębokiego przyzwyczajenia naszej jaźni, naszej świadomości, naszej kultury, mentalności do pewnego układu światowego, który został wyreżyserowany po II wojnie światowej, gdzie wszystko było jasne dwóch hegemonów, którzy podzielili między sobą świat, układ taki dwubiegonowy, bardzo czytelny, trudny, z naszej strony polskiej, taki bardzo mocno jakby zaskarżany, niesprawiedliwy, no tym niemniej był. Był zdefiniowany, Był wiadomy układ dodać to. Przeżywamy głęboką transformację, bo ten układ się rozsypa. Tak właściwie dzisiaj widać pewne znamiona tworzenia zupełnie nowego układu, być może takiego trójkąta biegunowego, gdzie z jednej strony będzie silna hegemonia Ameryki, albo bardzo, bardzo mocno skoncentrowanej na problemach Ameryki, czy obu Ameryk. Gdzie mamy silny ośrodek azjatycki z takimi hegemonami jak, jak Chiny i Japonia. No i pytanie, i pytanie, i dorastające do tego tytułu, dziękuję pani profesor Indie, ale o Indiach jakby za chwilę powiem w innym kontekście, no i mamy problem Europy, czy Europa dotrzyma tego kroku i w basenie morza Śródziemnego spróbuje stworzyć nie tyle kontropropozycję, ale równoważną propozycję współistnienia w świecie. Czy tak te procesy zaistnieją nie wiadomo, bo, bo nawet gdybyśmy tak zarysowali ten, ten współczesny świat? no to zauważamy, że różne kraje zaczynają prowadzić swoją własną politykę, być może dlatego, że też nie wiedzą w którym kierunku iść. To, że powstaje taka formacja, może nie tyle sformalizowana, ale, ale zbudowana z państw bardzo, bardzo silnie dobijających się do, do, do pozycji hegemonów świata, które nazwiemy w skrócie BRICS, czyli Brazylia, Rosja, Indie i Chiny, mogą pokazać, że te nasze dzisiejsze łamgłówki myślowe odnośnie trendów rozwojowych świata są całkowicie błędne, bo nagle nas zaskoczy zupełnie inny układ. Nie wiem, czy Pan redaktor się z takimi sentencjami zgodzi, ale, ale, ale, ale widać wyraźnie takie dysproporcje niesamowite. No i w ten cały kontekst tych bardzo niezrozumiałych zjawisk no, wchodzimy my jako Polska i Europa w takim kryzysie, który, który dobija niektóre państwa południowej Europy kryzysie, który jest odczuwalny absolutnie przez całą Europę. Mimo, że być może Państwo troszeczkę uśmiechnął się wobec tego, co teraz powiem, ale my jeszcze szczęśliwie ten dramat kryzysu omijamy, bo, bo to nie jest kryzys grecki i hiszpański, który my dzisiaj jesteśmy I to, i to jest wielka zasługa nas Polaków, że nie daliśmy się ponieść takiemu defetyzmowi i próbujemy normalnie funkcjonować w zakresie wymiany handlowej i pieniężnej. Natomiast ten wielki kryzys nakłada się na problemy Unii Europejskiej, tego wielkiego dzieła i tej wielkiej idei, która po II wojnie światowej, nawiązując do znakomitych, a może nie, może inaczej, nieznakomitych, ale, ale bardzo interesujących y, momentów w historii ostatniego tysiąclecia europejskiego, gdzie co jakiś czas pojawiały się wielkie postacie, wielkie umysły, wielcy przywódcy, wielcy królowie, cesarzowie, którzy zrzucali hasło zjednoczenia, może nie całej Europy, ale części Europy, w jakim sensie to, co przeżywamy po II wojnie światowej, jest jakoś zaporzenione w tej idei centralistycznej, która Europę spaja, dając jej wielkie szanse przeżycia w konfrontacji z, ze światem rozwijającym się naokoło. No, tym, niemniej, tym niemniej ten kryzys dzisiejszy i problemy w samej Unii Europejskiej pokazują, że, że my jako Polacy musimy no właśnie zajmować jakieś stanowisko i tak nie bardzo wiadomo jakie. Te nasze dyskusje, które są robione w ramach Klubu Idei w Muzeum Miejskiej, nie będą rozwiązywały nigdy tej problematyki, rozumienia współczesnego świata, ale mam nadzieję, że przybliżą momenty jakby zbliżenia się do, do zrozumienia tych problemów. I stąd dzisiejsza dyskusja za chwilę panelowa z udziałem pana redaktora Wawrzenisa Smorzyńskiego i pana europosła Piotra Zalewskiego Pawła Zalewskiego przepraszam, nie, którzy nam pokażą ze swojej strony, jak te procesy i ten świat należy zrozumieć. Być może te spotkania klubu i dzisiejsze spotkanie sprawiają, że jesteśmy choć troszkę mądrzejsi i spokojniejsi, bo więcej rzeczy będziemy rozumieć. Panowie, oddaję wam głos, moje role na dzisiaj. Ale mamy nadzieję, że nie zupełnie. Nie wiem, czy mam mówić z mikrofonem, czy jest tylko mikrofonem. Czy, czy nie słychać? lepiej z mikrofonu, tak? E, dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o, u, znaczy będziemy pewnie mówić o Unii Europejskiej, ale tak naprawdę w jakimś sensie o Europie, bo to jest, Unia Europejska to jest tak naprawdę Europa. Nawet jeśli ktoś jest poza tą Unią Europejską, to i tak w jakiś sposób musi się do niej odnosić. E, I pierwsze pytanie, znaczy zacznijmy od początku. Czyli takie pytanie podstawowe, ale ponieważ nam, tak jak właśnie dyrektor Leszek Sali powiedział, świat nam się trochę zmienia, to zmieniają się również w tym świecie definicje. Więc takie pytanie bardzo proste, banalne, ale właśnie z prośbą o definicję. Co to jest Unia Europejska dzisiaj? Czy to już jest właśnie państwo, czy, to, czy też to jest taki twór zupełnie innego gatunku? i Jakie są tak naprawdę ambicje Unii Europejskiej? Dobry Państwu. Słychać mnie? Czy może się podłączy? ten działa. Halo? Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie przede wszystkim na tą debatę. Cieszę się na dzisiejszy wieczór, dzisiejszą rozmowę i wymianę poglądów z Państwem. No to jest proste pytanie z jednej strony, a z drugiej strony trudne, bo tak formalnie, że biorąc nic się w Unii Europejskiej nie zmieniło, prawda? definicje się zmieniają. Pan powiedział, to co się zmieniło ostatnio, to zmieniła się pewnie wizja. Do kryzysu ludzie myśleli, że zmierzamy w stronę federacji i jesteśmy w pół drogi między wspólnotą państw a, a jakimś państwem federalnym na kształt Stanów Zjednoczonych Ameryki w perspektywie może 20, może 50 lat, a od traktatu lizbońskiego uchwalonego kilka lat temu mamy już definitywnie Europę międzyrządową. Międzyrządową, czyli tak naprawdę wspólnotę niezależnych od siebie niepodległych państw, które nie chcą się głębina integrować, które porozumiewają się głównie na poziomie swoich rządów. To jest taka zmiana, jak była mowa o traktacie lizbońskim, była cała dyskusja o tym, czy pan prezydent Kaczyński ratyfikuje, czy nie ratyfikuje dyskusję o Janinie, państwo pamiętacie o tym, czy ile będzie mieli głosu i tak dalej. Myśmy myśleli, że to będzie istotne w tym traktacie. No, istotne jest zupełnie coś innego, czego właściwie nie zauważyliśmy. Pod traktatem licejskim wszystkie ważne decyzje w Unii Europejskiej podejmowała Komisja Europejska. Przywódcy spotykali się dwa razy do roku na, na, na takich na zjazdach, radach, szczytach ustawiali jakieś w Nilu bardziej ważne rzeczy, podejmowali takie kierunkowe, strategiczne decyzje, a o tym Komisja wszystko tak naprawdę decydowała, za istotne. No, dzisiaj mamy do czynienia z przesunięciem władzy. Komisja znaczy mało, jest głównie ciałem eksperckim. Wszystkie ważne decyzje są podejmowane na szczytach unijnych, dlatego ich jest tak dużo i dlatego są takie trudne i kończą się w Nilu bardziej udanymi kompromisami, dlatego trwają całe noce, bo mamy Europę międzyrządową. Czyli kiedyś mieliśmy wspólnotową, a teraz mamy międzyrządową. Więc jeżeli Pan pytał o definicję, no to Europa nie jest tak zjednoczona, jak e, wydawało nam się, że kiedyś, że kilka lat temu nam się wydawało, że jest. E, mamy cały ten sztafasz zewnętrzny, czyli błękitne flagi, piękne wieżowce, wspólne instytucje, ale no, choćby na tym szczycie ostatnim, na którym byłem w Brukseli, było jasno widać, że jest to na no, takie małżeństwo bardzo z rozsądku którym jest Niedziela Miłości, a dużo wzajemnych interesów. Ma tych 27 partnerów tego związku i 28, który wkrótce się przyłączy i już uczestniczy w Radach Europejskich, bardzo patrzą na swoje prywatne interesy narodowe, lubią się nawzajem, lubią się spotykać, lubią się bardzo kłócić i na koniec dnia no, tak z mniejszym lub większym przekonaniem dochodzą do wniosku, że trzeba pozostać razem, ale jednak to, to nie jest miłość, tylko to są wspólne interesy. Tak to bywa w małżeństwie. Aha, A jak to się robi? No cóż, takim bliźniaczym pojęciem, które wraz z Unią Europejską idzie w parze i o którym często słyszymy, jest tożsamość europejska. To się jakby nawzajem jakoś tam ewokuje, nawzajem się napędza. Ale chcielibyśmy się dowiedzieć, czym tak naprawdę jest ta tożsamość europejska. Czy jest to jakieś wspólne, kontynentalne dziedzictwo oparte na no nie wiem, wspólnocie kultur, na historii, jakakolwiek by nie była, wiadomo. Czy jednak może mimo wszystko jest to pewien administracyjny twór narzucony po to, żeby spajać instytucje unijne? Czym jest, jest więc tożsamość europejska dzisiaj? Jest, jest mitem, jest wymysłem. Ładnie jest mitem mówiąc, że jest wymysłem. E, chyba nie ma czegoś takiego tożsamość europejska. Są bardzo silne tożsamości narodowe, dużo silniejsze niż na innych kontynentach w Europie bo utrwalone przez wiele wieków historii. Krajów małych i wielkich, często te małe mają jeszcze większe ega, w związku z tym jeszcze silniejsze tożsamości. I oczywiście jest idea, jest postulat, żebyśmy wytworzyli wspólną tożsamość, bo jak będziemy mieli wspólną tożsamość, to poczujemy się wspólnotą, być może kiedyś jednym narodem europejskim, a to przecież jest niezbędne, żebyśmy byli obywatelami Europy, żebyśmy potem mieli konstytucję państwo federalne, a może za 200 lat państwo unitarne. Takie jak Polska jest państwem unitarnym, nie federalnym, jak Niemcy na przykład. No ale to jest mrzonka, bo wszyscy wiemy, że Francuz się czuje Francuzem, Portugalczyk nie będzie nigdy uważał się za bliskiego krewnego Estończyka czy Polaka. Więc mi się wydaje, że to się tak jak tożsamość europejska nie, nie, nie istnieje. My mamy przekonanie, że, że, że ta Europa jest głęboko w świadomości innych narodów europejskich, ale to jest trochę jakby, moim zdaniem, zaburzona perspektywa polska. Myśmy zawsze aspirowali do tego, żeby być Europejczykami i być uważani za Europejczyków. Dla nas bycie Europejczykiem było tym stemplem, który, który czyniło nas członkami większej cywilizacji, bardziej światłej. Francuz nie potrzebuje tego stempla Europejczyka. Właściwie to on go nie chce. On chce, żeby ludzie uważali go za Francuza. Więc to jest pytanie do nas, dlaczego my tak potrzebujemy być Europejczykami, czy nie czujemy się wystarczająco dowartościowani, wystarczająco rozwinięci jako Polacy. To jest ta zaburzona perspektywa, więc myślę, że tej tożsamości nie ma, co nie znaczy, że nie ma podstaw do wspólnoty, bo jest oczywiście wspólnota kulturowa, jest, jest wspólnota stylu życia, jest wspólnota wartości demokratycznych, jest wspólnota w pojmowaniu swobód obywatelskich, w umiłowaniu demokracji, w pojmowaniu gospodarki, też w akceptacji kapitalizmu, prawda, pod jego różnymi postaciami. Natomiast tożsamość, mi się wydaje w ogóle, że trochę problem z Europą polega na tym, że naobiecywano i nawymawiano Europejczykom różnych rzeczy. Jedną z takich rzeczy, którą nam wymówiono, jest to, że istnieje tożsamość europejska. I teraz jak przychodzi kryzys, to ludzie się dziwią, no dobra, nie, gdzie jest ta to tożsamość? Nie ma tożsamości. Czyli nie ma Europy, czyli to wszystko jest oszustwo, prawda? Więc w momencie kryzysu, kiedy kiedy narasta niepokój, ludzie obracają się przeciwko Europie, bo, bo widzą, że to naczynie jest pęknięte, prawda? Czy nie ma dna. Przepraszam, ja udzielam za długich odpowiedzi będę się się eee, Wręcz przeciwnie, znaczy no, nie wiem, jak Państwo to ja, odbieracie, ale. Zasłuchaliśmy się, tak. My się z Marciną zasłuchaliśmy. My w, w tych pytaniach, które tutaj będziemy Panu zadawać, będziemy się też podbywali nami no, napiskami. Troszeczkę po spotkaniu chodzi też z pewnego tekstu, który napisał Jurgen Habermas wraz ze swoimi studentami. I yy, jeśli, pan pozłowić, jeśli Państwo pozwolicie, jak to jest tutaj fragment, proszę może Pan się z powodu tego odnieść. I yy, Jürgen Haber, niemiecki filozof, yy, też taka osoba, która bardzo w jedną władzę europejską wierzy. jak tutaj jechaliśmy, to mówił troszeczkę na taką starą modłę. Yy, on pisze tak, prognozy dotyczące przyszłości nie są zbyt optymistyczne. Będzie maleć liczba ludności kontynentu, znaczenie jego gospodarki i rola polityczna w świecie. Narody europejskie muszą się nauczyć, że model społeczeństwa opierającego się na państwie socjalnym oraz różnorodność narodowych kultur można utrzymać tylko działając wspólnie. Muszą one połączyć swoje siły, jeśli chcą w ogóle mieć jeszcze wpływ na politykę światową i rozwiązanie problemów globalnych. Rezygnacja z idei europejskiej jedności oznaczałaby wypisanie się ze światowej historii. I teraz właśnie. Czy Pana zdaniem ta diagnoza Jurgena Habermasa jest słuszna i czy w ogóle taki jest sens Unii Europejskiej, nie więcej? Znaczy, trudno mi się spierać z wielkim filozofem niemieckim, bardzo wybitnym. Idea jest słuszna, tylko powstaje jakby pytanie praktyczne, które zadałby pewnie polityk bardziej niż dziennikarz. To znaczy, jak tą słuszną ideę przełożyć na, na skuteczną metodę polityczną, żeby doprowadzić do tego celu, o którym mówi Habermas. Politycy, łatwo postulować pewne rzeczy, łatwo być mądrym i mówić, że powin, świat powinien być tak, a nie inaczej zorganizowany. Natomiast demokracja wymaga, żeby zbudować większość obywateli, którzy poprą pewną drogę dojścia do tego celu. Tak? Jeżeli mówimy, że musimy się zjednoczyć, musimy wspólnie działać w porządku, ale jak przekonać Brytyjczyków do tego, którzy w 56% są za wyjściem z Unii Europejskiej, żeby się do tego projektu przyłączyli, tak jak przekonać Polaków, e, którzy w tej chwili większościowo nie popierają wejścia do strefy euro, do tego, żeby weszli do Unii, żebyśmy weszli do Unii walutowej. E, więc postulat jest słuszny, on się nie zmienił od czasów ojców założycieli Europy. Można powiedzieć, że Habermas jest tym głosem, tym, tym e, e, trochę prorokiem e, na pustyni, e, który przypomina o tym, że ta idea integracji się zrodziła na gruzach II wojny światowej, jakich zniszczeń. Prawda? O tym młodsze pokolenia zapominają. Ale to nie znaczy, że te młodsze pokolenia są niedoedukowane, czy, czy niemądre, czy niedoświatłe. To znaczy tylko, że pewna idea, która pewne uzasadnienie historyczne dalszego jednoczenia się Europy wyczerpało się, ponieważ odchodzą pokolenia, które, które mają ze sobą to doświadczenie II wojny światowej. Teraz wielkie pytanie polega na tym, jak opowiadać o Europie w taki sposób, żeby pokolenie 30 i 20-latków uważało integrację za nadrzędny cel. Oczywiście można przekonywać ludzi wielkimi ideami tym, że trzeba, bo to jest słuszne, tak? ale można też sobie wyrazić sytuację, w której na przykład kryzys gospodarczy, czyli realia, nieprzewidywalne realia polityczne zmuszają Europę do tego, żeby się jednoczyć. To, co widzimy dzisiaj w strefie euro, czyli jednoczenie się gospodarcze strefy euro wbrew woli społeczeństw, to jest klasyczna polityka, prawda, której Habermas nie przewidzi. Tak? Dochodzi do takiego kryzysu, w którym Niemcy sobie uświadamiają, że mają kajdany w postaci euro założone na swoje ręce, że ze strefy euro wyjść już nie mogą, mało tego, że muszą wyłożyć ogromne pieniądze na ratowanie południowców, chociaż tego bardzo nie chcą. I nagle się uruchamia zupełnie inna dynamika polityczna, dużo silniejsza niż dynamika wynikająca z tego, że jeden filozof wyjdzie i powie, że trzeba coś zrobić. Prawda, w imię w imię słuszności, czy w imię idei. I teraz te dynamiki mogą być pozytywne i mogą być negatywne. Równie dobrze może być tak głębokiego kryzysu gospodarczego w Europie, że się strefa euro i Unia Europejska rozpadnie, że dojdzie do wojny. Prawda? Ja może jako taki pragmatyk i dziennikarz, obserwator z boku mam takie wrażenie, że najsilniejsze są te nieprzewidywalne wydarzenia polityczne, które sprawiają, że, że proces polityczny rusza do przodu i potem filozof no, może tylko eks jakby opowiadać, dlaczego tak się stało, ale nie można tego kontrolować. No rzeczywiście, pomówmy teraz trochę o pieniądzach, tak nam się zrobiło bardzo finansowo i sceptycznie. Tak, Unię Europejską drąży kryzys finansowy, więc myślę, że nie od byłoby zapytać, jak, jak my, jako wspólnota sobie... O, co hmm? Przednie na chwileczkę, proszę Państwa. Pan był Zalecki. Dobry. Dobry bardzo bardzo No właśnie, to można pochodziłem, wątek. Podejmijmy przerwany wątek. Unię Europejską w tej chwili drąży poważny kryzys finansowy i.. Tak, nasze pytanie jest takie, jak Unia sobie w obecnej sytuacji z tym kryzysem radzi i czy... I od razu rodzi się też drugie pytanie, czy gdyby, gdybyśmy, się, gdybyśmy sobie nie związali aż tak bardzo rąk Unią, to czy, czy nie bylibyśmy aż tak pod kreską, a z drugiej strony, czy ten kryzys w ogóle by nastąpił, gdyby, gdyby nie było tak silnej integracji? Może ta integracja właśnie ciągnie nas w dół. Panie pośle? Ja po ja, ja Panu w takim razie, że 20 Jasne. No, trochę trzeba byłoby uporządkować nasze myślenia, bo my pod kreską nie jesteśmy w tym szczęśliwym wczepku urodzonym narodem europejskim. powinniśmy wreszcie się ucieszyć z tego, że po dziesięcioleciach się kłopotów mamy świetną... w tej chwili tak. około, tak, Ale tak. Tak. chciałem tylko skorzystać z okazji przy całym sceptycyzmie dotyczącym strefy euro powiedzieć, że warto też się cieszyć z tego, że, że nam się dobrze powodzi i docenić to, że historia trochę trochę dla nas jest łaskawsza w ostatnich dziesięcioleciach, bo mamy taką tendencję w Polsce narzekania na wszystko. To jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to, że na szczycie strefy euro ostatnim, który osobiście, którego osobiście nie uważam, na szczycie budżetowym, którego osobiście nie uważam za fiasko, może nie za sukces, ale na pewno nie za całkowite fiasko. Polska w powszechnym mniemaniu wszystkich krajów była największym zwycięzcą, największym wygranym. Krajem, który tak czy owak dostanie najwięcej pieniędzy z Unii Europejskiej, i który zdołał w sumie najlepiej obronić swoje interesy na tym szczycie ostatnim. Faktem jednak pozostaje, że strefa euro, czyli 18 krajów w środku e, e, Unii Europejskiej, które posługują się wspólną walutą, mają kryzys e, finansowo-gospodarczy od lat trzech, z którym nie są w stanie sobie poradzić z różnych przyczyn. Po pierwsze dlatego, że jest to kry kryzys jakby strukturalny, to znaczy on wynika z tego, że podjęto dawno temu błędną decyzję o opuszczeniu do Unii Walutowej, państw, które nie były do tego przygotowane i ich nieprzygotowanie zaowocowało bardzo głębokim kryzysem gospodarczym w tych krajach, kiedy doszło do wybuchu kryzysu globalnego, który zaczął się w Ameryce. Więc to nie jest tak, że jest po prostu recesja w strefie euro. W strefie euro jest głęboki kryzys gospodarczy, który musi trwać, który musi zostać przetrawiony przez gospodarki, gospodarki tych krajów. Jednocześnie ten kryzys zmusił strefę euro do zreformowania się i to zreformowanie się wiąże z tym, że kraje strefy euro muszą się bardziej ze sobą wzrosnąć. Kraje bogate muszą zacząć łożyć i dawać pieniądze krajom biednym. Oczywiście kraje bogate, jak to ludzie bogaci, nie lubią wyciągać pieniędzy i dawać biednym. W związku z tym są z tego powodu nieustające kłótnie polityczne. Jeżeli ten kryzys trwa długo i wydaje się nierozwiązywalny, czy jest nierozwiązywany szybko, no to właśnie dlatego, że Trzeba cały czas ucierać się w tych dyskusjach o interesy narodowe. Mi się wydaje, że kryzys strefy euro zostanie zażegnany przez, jakby w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat, ale jego konsekwencją będzie bardzo głęboka przebudowa zarówno Unii Europejskiej, jak i strefy euro. Obudzimy się za jakieś 10 lat w Europie, gdzie Unia Europejska będzie dużo różniejszym klubem, a strefa euro dużo bardziej zintegrowanym obszarem nie tylko gospodarczym, ale też politycznym. Czy pan poseł chciałby? Tak, dziękuję bardzo. Po pierwsze dziękuję za zaproszenie. Ja bardzo się cieszę, że mogę tu Państwa być. Także dlatego, że 20 lat temu byłem posłem w Unii Demokratycznej wówczas z województwa na Małamińsk był jest ważnym miastem, do którego często przyjeżdżać, przyjeżdżałem. I muszę powiedzieć, że jak przyjeżdżałem, dawno. Tutaj nie, nie byłem, ale jak zobaczyłem e, tą całą infrastrukturę drogową, to, to dotknąłem, bo myślałem, że są mówię stał w jak mi się tej porze, a, a widzę, że, że, że już jest e, nie, nie najgorzej pod tym względem. E, po drugie, bardzo się cieszę, że Państwo interesuje, interesuje ten temat i, i że i, jest grupa u Państwa osób, które e, z takimi inicjatywami e, wychodzą, bo to jest niezwykle ważne, aby właśnie e, wśród tych, których to interesuje, rozmawiać a nie tylko słuchać tego, co się mówi w telewizji, bo to nie dalsze może rzeczy nas A odpowiadając na, na pytania, jaka jest przyczyna tego kryzysu? Otóż to jest niezwykle istotne, aby zrozumieć, bo dzięki temu jak będziemy wiedzieli, co jest przyczyną kryzysu, czy dzięki temu będziemy rozumieli i nasze miejsce w Unii Europejskiej i w jaki sposób my powinniśmy prowadzić politykę w kraju, żeby do takiej sytuacji jak w Grecji czy w Hiszpanii nie doszło. Otóż to jest kryzys tak naprawdę zadłużenia, a jeszcze lepiej kryzys e, e, refinansowania. E, bo w najprostszy sposób, e, możemy to ten sposób tak, że kraje, e, które są zadłużone, a są zadłużone dlatego, że e, zbyt dużo pieniędzy wydawały na tektur publiczny, a wydawały zbyt dużo pieniędzy na tektur publiczny dlatego, że albo z jednej strony inwestowały, jak Hiszpania, albo z drugiej strony finansowały po prostu zatrudnienie w sektorze publicznym, jak Grecja. W Polsce, kraj 38 milionów, mamy 400 tysięcy osób zatrudnionych w sektorze publicznym. W Grecji, w kraju 10 milionowym, jest ponad 700 tysięcy osób. Tak? To pokazuje, w jaki sposób wydawano tam pieniądze. No, mówiąc krótko, państwo i politycy, wszyscy politycy, zarówno prawicy, jak i lewicy, Kupowali głosy wyborcze, w ten sposób gwarantowali zatrudnienie olbrzymiej ilości ludzi, którzy chodzili na wybory i ich w związku z tym wybierali. To było możliwe dopóki były te transfery z Unii prowadzone, ale w pewnym momencie przyszły, moment, przy, przy, przyszło się naprawdę po kryzysie finansowym, kiedy na skutek upadku banku Lehman Brothers wszyscy zaczęli sprawdzać wartość papierów dłużnych, które posiadają. Takiemu procesowi zaczęły także podlegać państwa. No i nagle tak okazało się, że Grecja jest krajem bardzo zadłużonym, o bardzo wysokim procencie zadłużenia w stosunku do dochodu e, narodowego kupto i okazało się, że wiarygodność Grecji w związku z tym zaczęła maleć. I to już poszło w dół. A więc mówiąc krótko, można powiedzieć tak, z jednej strony e, e, polityka e, władz e, w krajach południa Europy no ale przecież te kraje skądś te pieniądze brały. Brały je z krajów bogatek, które w ten sposób finansowały swój eksport do tych państw. Z Niemiec, z Francji. Dzięki temu, że Grecja dostawała różnego rodzaju pożyczki z banków niemieckich czy francuskich, mogła kupować uzbrojenie niemieckie i francuskie. Mogli, mogli Niemcy sprzedawać Francuzim. My chyba w najmniejszym stopniu, różnego rodzaju produkty, bo Grecja jest krajem, który obok statków już tak naprawdę niewiele produkuje. A więc to jest istota tego kryzysu i to dotyczy również te rozbuchane wydatki na sferę publiczną dotyczą Hiszpanii, Portugalii czy, czy, czy Włoch. I każdy z tych krajów oczywiście jest w innej, w innej sytuacji. A więc widać wyraźnie, jaki wniosek z tego jest dla nas. To jest wniosek taki, że należy prowadzić mądrą politykę, o czym należy oszczędzać. To, co mówi minister eh, Rostowski, jest prostą konsekwencją yy, tej fatalnej polityki, która była prowadzona na południu Europy. I ostatnia kwestia. Mówimy, bo pan, tak jak rozumiałem pytanie, e, to ono dotyczyło e, e, wiarygodności, opłacalności, wiarygodności Unii Europejskiej, opłacalności tego, czy dalej tam opłata się być, czy też nie. Prawda? Otóż ja zgadam ja się z panem redaktorem deputyjskim, który powiedział, że na naszych oczach w okres, Europa jest reformowana w bardzo, bardzo, bardzo daleki sposób, a tak naprawdę nie Unia Europejska, tylko właśnie strefa euro. I te instytucje, które dzisiaj są negocjowane, takie jak Unia Bankowa czy Unia Fiskalna, one stworzą... Spełnie nowy kontekst funkcjonowania Unii Europejskiej. One tak naprawdę już nawet nie są nowej prędkości, tylko nowy krąg w ramach Unii Europejskiej z nowymi y, instytucjami kierującymi, y, w których będziemy, ale w których siłą rzeczy, ponieważ nie jesteśmy przodkiem w euro, nasz głos nie będzie taki, y, taki donośny. I dzisiaj przed nami leży y, decyzja. To nie jest tylko i wyłącznie, czy to co jest ważne w Unii Europejskiej to nie jest tylko i wyłącznie to, co się dzieje z budżetem. To jest dla nas istotne, bo to będą duże pieniądze, tak czy inaczej, to będą wielkie pieniądze na różnego rodzaju inwestycje przez następne 7 lat. Ale to, co jest ważniejsze niż te pieniądze, to kształt Unii Europejskiej i miejsce w Unii Polski. I teraz, to od nas zależy od Polaków, czy będziemy chcieli być w Unii Bankowej czy też nie, czy będziemy chcieli być w Unii fiskalnej, a później w strefie euro, czy też nie. I prawda jest tak, jak powiedział pan redaktor, to znaczy, że do Europy to będą te kraje, które są w strefie euro, dlatego, że już dzisiaj widać wyraźnie, iż Unia Europejska ma program doprowadzenia tych zadłużonych krajów w strefę euro na prosto. On będzie długo trwał, pewnie będziemy jeszcze o tym mówić, więc teraz już nie będę na ten temat rozwodził, ale Instytucje, instrumenty, pieniądze są do tego przygotowane. A więc można powiedzieć, że sytuacja będzie uzdrowiona w ciągu najbliższych kilku, kilku kilkunastu lat, a przynajmniej strefa euro zacznie chronić na prosto. I wtedy to, to, to, to będzie ten moment. Czy my wejdziemy do tej strefy, czy nie wejdziemy do tej strefy. I dzisiaj ja widzę bardzo poważne za za zagrożenie i jestem bardzo zaniepokojony. Otóż Entuzjazm wstępowania do strefy euro w Polsce bardzo silnie i Niesłusznie. Otóż, moim przekonaniem to się bardzo cieszy, bo będzie dyskusja, to będzie żywo, e, będzie coś działo. E, otóż, moim przekonaniem niesłusznie. Dlaczego, jest niesłusznie? Bo kryzys, który którym mamy do czynienia, to nie jest kryzys waluty euro. Że to wzrosło. Waluta euro ma się dobrze. Ludzie na świecie chcą kupować. Nie ma żadnego odwrotu od euro. Parytet do dolara, do franka szwajcarskiego ma się świetnie. To nie jest kryzys waluty. To jest kryzys refinansowania i kryzys zadłużenia pewnej grupy krajów, który się przekłada na kondycję, na sytuację, na, na zdrowie gospodarki euro. Ale to nie jest kryzys waluty. Otóż w moim przekonaniu, musimy to bardzo silnie rozróżnić, że waluta jest jako taka, zdrowa a będzie jeszcze zdrowsza, ponieważ będzie miała instrumenty zarządzania. I wejście do strefy, i jeszcze jest jedna kwestia. Otóż tak naprawdę koszty, które trzeba będzie ponieść, aby wejść do strefy euro, byśmy w największym mierze ponieśli. Otóż jak się rozpoczął kryzys, to budówka została bardzo silnie zrevoluowana od obycetu. My dzisiaj już stosujemy, zbliżamy się do tych progów ostrożnościowych, jeżeli chodzi o deficyt czy zadłużenie publiczne, które są warunkiem bycia w strefy euro. A więc oczywiście będziemy musieli jeszcze trochę przycisnąć, ale koszt tego nie będzie jakiś identyczny. Natomiast będą dwie podstawowe dane ekonomiczne, które e, będą związane, no, są wyliczenia Narodowego Banku Polskiego, że koszt, że, że, że, że nie, nie koszt, że zysk z tego tytułu dla polskiej gospodarki wyniesie od 1,5 do 2%. Być może teraz samo te y, y, y, prognozy trochę y, y, obniżone, ale tak czy inaczej. Wszyscy w spodziewają się, że wejście do strefy euro przyczyni się do rozwoju gospodarczego. I drugi, druga kwestia to jest kwestia tak, taka, że w sytuacji, w której Unia rzeczywiście będzie się coraz bardziej dziwiła na strefę wolnego handlu, i to jest tak naprawdę ta idea brytyjska, żeby ograniczyć Unię tylko i wyłącznie do strefy tego, wolnego handlu, i na strefę euro. I teraz ci, co będą w strefie euro, tak naprawdę będą mieli wpływ na to, co się dzieje politycznie z Europą. A pamiętajmy o tym i tutaj tym skonkluduję, że na świecie, ale także na naszą wschodnią granicą, tutaj o Rosji, dzieje się bardzo niebezpieczne rzeczy. Im bardziej będziemy skonsolidowani z Niemcami Francuzami, przede wszystkim przez kwestie gospodarcze, przez politykę walutową tym będziemy mieli więcej instrumentów obronnych wobec różnych zagrożeń gospodarczych czy politycznych, które będą przecież miały miejsce w przyszłości. Dziękuję bardzo. To, to pytanie w takim razie do Pana redaktora. Dlaczego słusznie ten to ja, ja powiedziałem słusznie nie dlatego, żebym sam był eurosceptykiem, ani żebym uważał, że nie powinniśmy chodzić w euro. No, to, to, to. Uważam, że powinniśmy. I, i, i pełna zgoda co do, co, do, co do potencjalnych korzyści, one są jakby wyliczone, to są twarde dane, zaprzeczamy Nie ma też wątpliwości, że politycznie jesteśmy pierwsi w kolejce, żeby wejść. Jeżeli kogoś, ktoś zostanie zaproszony na następnej kolejce, to właśnie Polska jako kraj duży i stabilny. Problem polega na czym innym. Polega mianowicie na Jest tym, to, że, że, pan głowa. że, że y, to polityczne okienko y, jakby możliwości stąpienia do strefy euro będzie otwarte przez kilka najbliższych lat. Znaczy, my spełnimy kryteria, ale strefa euro w przewidywalnym czasie pewnie 5-10 lat będzie jednak miała tendencję tego, żeby się zamykać i nowych członków, niekoniecznie przyjmować wszystkich członków obecnie Unii Europejskiej do siebie. Tymczasem to, co kryzys nam uświadomił, to, że nawet dobrze radzące sobie i szybko rozwijające się państwa po wejściu do strefy euro mają okres rozwoju, po czym wpadają w kłopoty. To jest pełna zgoda, że to jest kwestia tego, czy się kontroluje czy się kontroluje zadłużenie, czy się go nie kontroluje, ale też wchodząc do strefy euro, przyjmując wspólną walutę, rząd traci bardzo ważne narzędzie wpływania na koniunkturę gospodarczą i na gospodarkę w ogóle, czyli politykę monetarną, inaczej mówiąc, prawo kształtowania stóp procentowych i wpływania na kurs wymiany własnej waluty na waluty inne. To jest narzędzie, które pozwala kontrolować gospodarką. Są takie dwie bajki, które posiada rząd polski, czy, czy państwo polskie. Jedna wajcha jest u Pana Belki, to jest wajcha stóp procentowych. Można wychładzać gospodarkę, podnosząc stopy procentowe, jeżeli rozwija się za szybko, albo podgrzewać, jeżeli rozwija się za wolno, obniżając stopy procentowe. A druga wajcha, to, są, to jest oczywiście budżet, czyli u Pana Rostowskiego są różne pokrętła. Można regulować, prawda, deficyt w dół, deficyt w górę, zbierać większe podatki, ograniczać wydatki. Jeżeli wchodzimy do strefy euro, to tą wajchę od pana Belki wykręcamy, wymontowujemy i oddajemy panu, panu Dragiemu we Frankfurcie, który już manipuluje tą wajchą, no tak jak mu wychodzi dla 18 państw w tej chwili, tak? To znaczy no, trochę w interesie niemieckim, a trochę w interesie greckim. Zmierzam do tego, że po wejściu Polski może być tak, może być do, do, do, do Unii Europejskiej, mogą oczywiście zniknąć bariery w postaci, czy, pewne trudności, z którymi borykają się dzisiaj przedsiębiorcy w postaci e, e, płynnego kursu wymiany, który rodzi ryzyka, bo nie wiadomo za ile się sprzeda produkt za rok czy za pół roku. I oczywiście będziemy sprzedawać więcej towarów, bo będziemy posługiwać się wspólną walutą, ale może na przykład być tak, że nasza gospodarka jako jeszcze mało konkurencyjna gwałtownie zacznie tracić konkurencyjność w do krajów tak rozwiniętych jak Niemcy. I dzisiaj wielkie pytanie, wracając do początku mojej wypowiedzi jest, czy dylemat jest polega na tym? Politycznie powinniśmy natychmiast powiedzieć o strefę euro, bo jako naród, wielki naród europejski, jako naród, który ma ambicje odgrywania wielkiej roli w Europie, by nie powiedzieć, który czuje się mesjaszem narodów, oczywiście chcemy być w klubie, w którym się podejmuje decyzje. Gospodarczo, tu już jest większy znak zapytania. O ile była ekonomiści przed, polscy przed 2008 roku wszyscy byli całkowitymi euroentuzjastami, euro, byli jak najszybciej natychmiast, Dzisiaj patrzą na taką, nie mówię na Grecję, przypadek beznadziejny, kraj, który od VII, VII wieku przed Chrystusem ma kłopoty, nie spłaca swoich długów. Prawda? Najstarsze poświadczone bankructwo państwowe to jest bankructwo świątyni greckiej, jednego z polis greckich. E, kraj, który przez, przez, przez kilkadziesiąt lat na przestrzeni 200 lat był w stanie niewypłacalności, już jako Republika Grecka. Weźmy przykład Hiszpanii, która była na nas wzorca, Kraju, który zasysał fundusze unijne, który budował wspaniałe, szybkie, szybkie linie kolejowe za fundusze unijne. Autostrady, opery w każdym mieście, dworce Kalatrawy. Gdzie są dzisiaj Hiszpania? Oni mieli bardzo dobre dane makroekonomiczne, niskie zadłużenie. Stało się to w ten sposób. Była bańka na rynku nieruchomości, której nie dało się wystudzić i przekuć, ponieważ po wejściu do strefy euro rząd, rząd hiszpański nie miał narzędzi do tego, żeby powstrzymać boom i szaleństwo na rynku nieruchomości. Konsekwencją tego szaleństwa dzisiaj są upadłości banków, które zmuszają rząd hiszpański, również bardzo dumny naród europejski, do proszenia o pomoc na banki panią Merkel. Konkludując, bo znowu za długo gadam, problem polega na tym, że bardzo byśmy potrzebowali i chcieli wejść do strefy euro, dobrze by nam to zrobiło. Natomiast pytanie, czy jesteśmy w stanie w ciągu tych 5-7 lat tak zmodernizować polską gospodarkę, żeby ona na tym wejściu nie ucierpiała, żeby ryzyko związane z wejściem do tego na ten ring, gdzie są naprawdę mocni bokserzy, jakby nie odbiło się, nie odbiło się na nas kryzysem. I to jest też pytanie o to, jak wykorzystamy fundusze w najbliższej 7 latce unijne, czy będziemy budować kolejne trakty z Kostki Bauma które są potrzebne, ale które się nie przyczyniają do innowacyjności polskiej gospodarki. Czy może będziemy mieli pomysł na to, jak zbudować parę filarów innowacyjności w Polsce? Właśnie, patrząc, pomysły w ogóle są. Nie mówię tylko o Polsce, bo Pan tutaj mówi o tym, że w pewnym momencie nie potrafiła, znaczy nie mogła jakby w, doszło do stworzenia się pewnej banki, banki finansowej, z którą Hiszpania nie potrafiła sobie poradzić, bo też nie miała wszystkich instrumentów tylko że część tych instrumentów była w No to Natomiast jednak Unia Europejska trochę Hiszpanii pomaga w jakiś tam sposób yy. jednak wyciąga tutaj tej Hiszpanii rękę. I teraz mamy też takie pytanie jakby idąc dalej w tej debacie yy, w takim kierunku, bo skończył się właśnie teraz szczyt, który panowie oglądaliście również z bliska. Pan rektorka, na pewno, bo yy, o tym możemy przeczytać w po po najnowszej polityce z wczoraj. Natomiast Morten no też nie jakieś jakichś konkluzji, na, na które byśmy jakoś tam pewnie czekali albo których oczekiwaliśmy może. My tutaj przygotowując się właśnie do, do, tej, do tej rozmowy, troszeczkę zajęliśmy też w polskiej prasie, bo napisał przytulkowane komentarze gazet z Europy, na przykład dla Stampa, pisze, że przywódcy europejscy zachowują się jak stały z z obrazu Broigla. To znaczy, jest coś takiego, że tylko każdy na ten szczyt jedzie, tylko myśl o sobie, a bez jakiejś takiej formuły, co tak naprawdę z tym możemy zrobić. Eee, Francuzki Le Mans stwierdza, że ostatni szczyt pokazał bardziej niż kiedykolwiek, że w okresie kryzysu rządy, rządy pragną promować tylko swoich, swoich interesów narodowych. No i chcieliśmy się właśnie zapytać Państwa o, o ten egoizm narodowy. Bo kiedy na przykład jeszcze tydzień temu zaglądaliśmy do polityki, do artykułu pana Smaczyńskiego, Widzieliśmy to na przykład grafikę e, funduszy europejskich, które, które otrzymują państwa. No i muszę państwu powiedzieć, że no ja wiedziałem oczywiście, że Polska tych fundusze ma ogromne, ale nie wiedziałem, że jakby dysproporcja jest, jest aż tak duża. My raptem daj, dajemy chyba 3 miliardów, a bierzemy ponad 14. To jest kilk, kilkakrotnie więcej. I to jest chyba jeden, jeden z największych krajów, który daje więcej. ale Możemy sobie porównać z krajami, którzy dają 800 milionów, a biorą około 4 czy 5. To jest jest ogromna, my jesteśmy największy jest prezydentem. Jest wielkości kraju też, prawda? Tak, Polska I teraz, no, czy to jest w jakiś tam sposób uczciwe? I czy taka polityka Unii Europejskiej jest teraz? To znaczy, jedziemy, przy, przyjeżdżają przy przywódcy na szczyt, ale myślą tylko o swoich własnych krajach, a nie o Unii Europejskiej jako całości? Czy to jest taka droga, czy to jest jakby normalne? Zanim odpowiem na to, to, to pytanie, pytanie. Krótkie dwa słowa, komentarze na tego pan komentarze. Ja oczywiście rozumiem to, co, myśli znaczy myśl polegającą na tym, że e, e, Polska nie najgorzej wyszła, czy też dobrze wyszła na tym, że nie była w tej ponieważ, no to trzeba to powiedzieć, nie musi zrzucać się na przykład na europejski mechanizm stabilizacyjny, tak jak muszą się zrzucać e, kraje TPE-Euro. Najwięcej Niemcy siłą rzeczy, ale, e, ale także wszyscy inni i tak dalej, i tak dalej. Czyli co krótko. my ciągle jesteśmy tym krajem, który netto korzysta, ponieważ nasza sytuacja finansowa jest... W sposób panie Ale że ja bardzo chętnie to jeszcze dam panu mikrofon, żeby panu głośno powiedział, bo, bo tak jest, tak? ogromny sposób to jest uczciwe wręcz. To na sekundę. Ale i, i pewnie jest tak, i to też szczerze, redaktor na myśli, że gdybyśmy byli dzisiaj w euro, no to musielibyśmy się dokładać, że tych nie duży... Nie. Przepraszam, że panu, tak. ja nie chcę polemizować z polemiką, ale ja absolutnie nie sięgam argumentu egoistycznego egoistyczne. Całe szczęście, że nie, bo nie musimy nic no położyć. Dobrze, no to, to, w takim razie, tak. razie, razie jest drugi argument, którego, jak bym tak. też że pan użył, że, że, też można byłoby użyć to, to lepiej, że jednak rządy będą posiadały odpowiednie możliwości, czy Polska poza Unią, poza Unią, walutowo będzie posiadała odpowiednie możliwości, sterowania kursem, kursem złotego i stopami procentowymi. tak, to jest niezwykle istotny element wpływania, bardzo pozytywny element wpływania na, na sytuację gospodarczą, pod warunkiem, że polska waluta będzie nadal bardzo wiarygodna. A mieliśmy kilka ataków na polską walutę. One zakończyły się szczęśliwie, korzystnie, ale było kilka ataków na waluty w naszym regionie i one nie, nie, nie zakończyły się tak, tak dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z tym, co my możemy uzyskać, będąc w strefie Otóż to jest, teraz przechodzę do pana, do, pana, do pana pytania o egoizm. Otóż jest tak, że to co Polska, to co było takim sztandarem polskim występowała do Unii Europejskiej, ale tutaj akurat była dobrze zrozumiana zrozumia, przez inne państwa, bo to też w gruncie Rzeczy była lista Unii Europejskiej, to solidarność. Tak? To hasło solidarności. Tylko, że ono nigdy nie było altruistyczne. Znaczy, ale solidarność Unii Europejskiej nigdy nie ma charakteru altruistycznego. Z nami, tak. Nie, nie tylko z nami. Wy bądźcie solidarni, ale z nami. Tak, ale w ogóle solidarność nie jest altruistyczna <grym> w Unii Europejskiej. Bo tak? to nie jest tak, że ja się dzielę z Tobą.. Yy, Żebyś miał, żebyś miał, więcej, bo ja mam dużo więcej od Ciebie, a wtedy żebyś miał tyle samo co ja, no nikt tak nie myśli. Dlaczego dlaczego myśmy dostawali pieniądze, dlaczego my dostajemy pieniądze? No my dostajemy pieniądze w ramach Funduszu Spójności dlatego, między innymi dlatego, żebyśmy otworzyli nasz rynek, na firmy zachodnie dużo wcześniej, zanim weszliśmy do Unii Europejskiej, z czego takie kraje, na przykład jak Niemcy, bardzo skorzystały. I dzisiaj cała dyskusja na przykład o tym, czy ma być większy fundusz wspólności, czy ma być większy fundusz rolny, jest taka trudna, dlatego, że, że ta solidarność z nami się już kończy, ponieważ te korzyści z naszej obecności w Unii Europejskiej nie są już tak duże dla tych, którzy są płatnikami netto, jak problem uzdrowienia strefy wspólnej strefy walutowej, jak problem uzdrowienia strefy euro. I jeżeli zobaczycie Państwo, ile pieniędzy idzie, na strefę euro, to, to jest znacznie, znacznie, znacznie więcej niż na budżet europejski. Bo Niemcy i Francuzi yy, i Holendrzy i, i Belgowie są solidarni z tymi, którzy im zagrażają. No bo jeżeli upadnie Grecja, jeżeli upadnie Hiszpania, to problemy, które będą miały gospodarki yy, niemiecka czy, czy holenderska, będą gigantyczne. A więc pani Merkel jest w stanie przekonać nawet Niemców, aby wyłożyli pieniądze na europejski mechanizm stabilności, dlatego, że to jest w w zgodzie z interesem niemieckim, po prostu. Niemcy finansują swój rynek zbytu, Niemcy finansują swoje banki, które pożyczały tam i tak dalej, i tak dalej. A więc, jeżeli mówimy o Solidarności, to musimy to pamiętać. I teraz tak, Wyobrażam sobie, że że, że, że, że yy, lada i my wpadamy z tego kręgu, w którym najbardziej się opłaca e, Niemcom, Francuzom współpracować z nami. Bo ich interesy zawierają się coraz silniej do, e, do, strefy, e, do strefy euro. Otóż to jest ten argument, tak? Jeżeli chcemy, żeby byli z nami solidarni, to muszą mieć ten większy interes. Ten większy interes, który zyskają kiedy kiedy będziemy w strefie euro. To jest kolejny argument na rzecz mojej interesy. I teraz o ym, tych egoizmach. Otóż to jest na kilkunastu różnych poziomach. Jest tak, że przywódcy europejscy doskonale wiedzą, co powinno być zrobione. Mają pełną świadomość, czytają tysiące różnych analiz i te analizy w bardzo wielu są zgodne. Tutaj nie ma jakiegoś e, problemu z tym. Kuput polega na tym, że oni tak nie postępują. Czyli nie działają zgodnie z tymi analizami, które na przykład wskazują yy, na konieczność yy, yy, uwspólnotowania długu. A to znaczy, żeby dług yy, hiszpański, grecki yy, czy włoski yy, stał się w równym stopniu z długiem, yy, długiem niemieckim. Do? to, do, do którego Państwo się odwołujecie, o tym pisze. A dlaczego tak się nie dzieje? No, to bardzo z tego powodu. Bo istnieje olbrzymi, olbrzymi, olbrzymi, olbrzymi problem świadomości problemu. Yy, znaczy, świadomości i kryzysu pomiędzy tymi, którzy zarządzają państwami, a narodami. I narody nie rozumieją zupełnie, dlaczego mieliby nagle, mimo że to jest oczywiście zgodne z ich korzyścią, płacić więcej na Greków, czy czyli czy, czy Niemcy, którzy mają za rok wybory, uważają, że Niemcy powinny zająć, że rząd niemiecki powinien zająć się obroną i Stricte, z takich bardzo wąsko rozumianych interesów niemieckich. A to, że obrona rynku i banków niemieckich w Grecji jest zgodna z interesem świętego Schmidta, jest oczywiste dla pani Merkel, ale już dla niego nie jest oczywiste. I tak to działać. W związku z tym mamy olbrzymią barierę komunikacyjną pomiędzy politykami europejskimi a jego którzy w ogóle nie rozumieją tych polityk. I to jest moim przekonaniem, jeden z elementów, czy jeden z tych powodów, dla których politycy czasami, czy też głównie sprawiają wrażenie, że przyjechali ten szczyt po to, żeby załatwić swoje interesy. No tak, ale to jest wina polityków, którzy nie potrafią się komunikować z tym, państwem, czy którzy nie potrafią tego tłumaczyć. Ja z przyjemnością wezmę na siebie tę winę w imieniu 27 państw. Dziennikarzy. Dziennikarzy <laughs> z tych państw, tak, Ty również greckich Grecji. Ale... Ja, ja uważam, że to jest też wina polityków jak najbardziej. Czy... Krótko podsumowując, to powiedział premier Juncker Luksemburga. Powiedział my wiemy co trzeba zrobić, my tylko nie wiemy jak ponownie wygrać wybory. Tak, to znaczy tu oczywiście można go oskarżyć o, o straszny cynizm, że myśli tutaj włącznie o tym jak pozostać, chociaż w jego przypadku to, to już byłby cynizm do sześcianu, bo to jest premier Luksemburga w lat 16, 17 więc co? By, by, by powiedzieć, że on jest przystawany do stołka to jest, to jest no, mało powiedziane. natomiast to wybitny polityk z kontinu. Natomiast rzeczywiście problem dla polityków takich jak Angela Merkel, czy takich, którzy no, mogą przegrać jakieś wybory, Merkel akurat nie jest dobrym przykładem, e, ale no, oni patrzą na te zdjęcia z tych poprzednich szczytów i patrzą no, tego kolegi już nie ma, tego już nie ma, ten miał wybory w zeszłym roku, też już go nie ma. Rotacja na szczytach jest ogromna i wynika z tego, że politycy, którzy podejmowali niepoprawne decyzje, Dostają później nauczkę w wyborach. Więc kanclerz Merkel, gdyby podjęła niepopularną decyzję, bardzo niepopularną w swoim kraju decyzję o uspólnotowieniu długu, czyli krótko mówiąc wrzucenia niemieckich obligacji do jednego worka z niemieckimi, wskutek czego rentowność, czyli procent, na jaki pożyczają Grecy spadłaby w dół, a procent, na jaki pożyczają rentowność obligacji niemieckich szłaby znacznie w górę, przegrałaby natychmiast następne wybory polityczne. Więc jeżeli narzekamy na to, że Europa się nie liczy z, z, z, z wyborcami i nie przestrzega reguł demokracji, no to uświadomimy sobie też, że decyzje nie są podejmowane, ponieważ właśnie ci politycy szanują głos swoich wyborców. E, króciutko o euro chciałem powiedzieć. Ja, ja jestem zwolennikiem wstąpienia Polski do euro. Sygnalizuję tylko, że żeby to zrobić w bezpieczny sposób, trzeba się wziąć do roboty, usiąść i powiedzieć poważnie Polakom, dlaczego musimy wstąpić i przedstawić trudny plan, ścieżkę dojścia do tego członkostwa, żeby przygotować się na start w, w konkurencji, która jest dużo trudniejsza niż ta obecnie. To znaczy przejście, musimy przejść na olimpijski poziom gospodarczy, że tak powiem, z ekstraklasy krajowej. Ale tylko czy naszą polską politykę na to stać? Ja Bo tego nie mam. Ma Polityka to, to, to jest tak jak jakby z indywidualną dojrzałością. Tak? Mówi się, że człowiek dorósł do podjęcia jakiegoś wyzwania, jeżeli uznaje, że powinien je podjąć. Tak? Jeżeli polscy politycy, ja wierzę, że jeżeli staną wobec wyzwania, które powinni podjąć je, pod, je podejmą, to znaczy, że, no, że, że jak wyłonią się ci przywódcy w tym momencie, kiedy będą potrzebni. Czy dziś ich widzę? No nie do końca, ale dzisiaj są inne czasy. Dzisiaj zbieramy jakby plony e, wielu lat ciężkiej pracy i, i rozwoju gospodarczego. Krótko o, o, o budżecie, bo to było pytanie. E, ja byłem rzeczywiście na tym ostatnim budżecie, e, na tym ostatnim szczycie bardzo blisko, bo, bo pisałem reportaż o, o tym, jak, jak te negocjacje wyglądają od kulis i towarzyszyłem polskiej delegacji. I muszę Państwu powiedzieć, nawet jako dziennikarz piszący o, o Unii Europejskiej od, od, od, od kilku lat, no człowiek jednak rozumie dużo więcej, kiedy tam jest, jest w środku i, i widzi to z bliska. To jest strasznie skomplikowany proces, w którym, znaczy naprawdę nie można wyjść i powiedzieć, trzasnąć pięścią w stół i powiedzieć, ma tak być, bo tak mi się należy, bo ja mówię najgłośniej. To jest... Bizantyjski proces, bizantyjski proces uzgadniania 27 interesów narodowych. Spod, próba wynegocjowania czegoś, żeby się nie rozejść natychmiast, żeby spotkać się gdzieś w pół drogi. Można mówić, że to są egoizmy, ale pamiętajmy, że każdy z tych premierów ma swoich wyborców. Postawmy się na chwilę, na sekundę w roli brytyjskiego premiera Camerona, który ma recesję w swoim kraju, który obcina świadczenia socjalne o 20% i który ma pójść do swoich wyborców już nawet zapomnijmy o jego reelekcji, ale jako przyzwoity, szanujący swoich wyborców polityk ma do nich pójść powiedzieć, słuchajcie, obędnę wam świadczenia o 20%, ale podniosę o 5% budżet unijny. Tak? Odejmując całą eurosceptyczną retorykę brytyjską i to, czy oni grają na to, czy cynicznie to wykorzystują, to jest ten problem, przed którym stoją kraje, które są w recesji. My mamy wygodną sytuację. My nie mamy recesji i nie musimy łożyć na Unię Europejską. Więc jakby odrobina zrozumienia moim zdaniem jest ważna dla tych krajów płatników. Oczywiście oni też działają egoistycznie. Oni chcą coś wycisnąć, zredukować ten budżet. Ale pamiętajmy o dwóch rzeczach. Żadna perspektywa finansowa, że ten szczyt budżetowy nie zakończył się za podejściem. Nigdy. Fałszywa obietnica, że w tym razem, w tym roku, w najtrudniejszym momencie Unii Europejskiej, w środku recesji w strefie euro, my nagle wynegocjujemy to za jednym podejściem. Druga rzecz. Komisja Europejska zawsze kładzie na stole propozycję, która jest na wyrost. Ta wnosiła ponad bilion euro, została ścięta o 80 miliardów przez pana Van Rompuya. Brytyjczycy mówili, że żądają cięć w okolicach 200 miliardów, co było kompletnie nierealistyczne. Sukces tego szczytu polega na tym, że pani Merkel zmusiła pana Camerona do powiedzenia, ile ty realnie, odpowiedzenia na pytanie, ile ty realnie chcesz wyciąć z budżetu europejskiego. On powiedział 30. Ona na to powiedziała, dobrze, spróbujemy wyciąć 25. I tak się zeszło. I to jest to rzekome fiasko. Nie mamy meta brytyjskiego, Wiadomo, ile trzeba wyciąć, żeby Brytyjczyk się zgodził i podejrzewam, że w lutym przyszłego roku, jeżeli nie będziemy mieli katastrofy gospodarczej w międzyczasie w strefie euro, uzgodnimy te cięcia na 20-25 miliardów i będziemy mieli porozumienie budżetowe. To może jeszcze pozostanę przez chwilę przy kwestii tych egoizmów, bo to jednak jest takie trochę nurtujące dla nas, nas w każdym razie bardzo też podzieliło, kiedy, kiedy przygotowywaliśmy pytania, ale sprowadźmy to też trochę bardziej w tym momencie na grunt idei europejskich. Pan redaktor Smoczyński już na początku spotkania trochę, no ja spodziewałem się, że pan odpowie, że, że tożsamość europejska to mit, ale jednak... To do tego nawiążmy. Jakby narracja po szczycie, co też, co też świadczą cytaty, które tutaj Marek przytaczał, no jest taka jednoznacznie pięknująca, że właśnie, że górę wzięły egoizmy, że nie potrafimy przekroczyć ich ram, że, że nie potrafimy się skonsolidować, ale z drugiej strony, czy może rzeczywiście nie jest tak, że właśnie w tych pęknięciach wyraziła się jakaś prawdziwa twarz Europy? Że może tak naprawdę Nigdy nie było czegoś takiego jak wspólna Europa, nawet właśnie na gruncie takim bardzo gospodarczym, tyle tylko, że te tak zwane lepsze czasy trochę ją przy, no, przykryły, przycieniły, a teraz to wychodzi na wierzch. Czy właśnie jak panowie się do tego odnoszą? Czy to nie jest tak, że jednak właśnie tutaj Europa zrzuca maskę trochę? Myślę, że zrzucali. W niektórych miejscach jak w katalogu dosyć intensywnie. I to jest taki obraz, który jest mieszany, no bo, bo to jest tak, z jednej strony mamy opinię polityków, że aby pokonać kryzys musimy się bardziej zintegrować. Stąd potrzeba tej Unii Fiskalnej, Unii Bankowej, wspólnych nowych instytucji, które by funkcjonowały i narzędzały strefą euro polityką, kursową. I ten proces trwa. Dzisiaj w komisji przegłosowano kolejny projekt, który został przekazany do parlamentu i to, to, to pójdzie do no, na wyjazd dotyczący Unii Bankowej. Ta Unia Bankowa w przyszłym roku powstania. A więc mamy ten proces integracyjny. Który, który jest procesem sterowanym przez elity. Ale pytanie jest, na ile on jest legitymowany, na ile on jest demokratyczny. I to jest to pytanie, o którym, na którym dzisiaj się zastanawiamy. Bo rzeczywiście jest tak, że Unia Europejska rozwijała się w pewnym momencie, jak gdyby poza decyzjami politycznymi, mającymi demokratyczną legitymację przyjmowano powstanie jakichś nowych instytucji, albo nowych polityk, nowych działań, które miało charakter tak naprawdę decyzji technicznej. Tylko ta decyzja techniczna, tak jak na przykład kwestia euro, miała fundamentalne konsekwencje polityczne, ale one już nie przywierały jakiegoś charakteru decyzji wyborców. I po prostu rozstrzygany na poziomie technicznym, powiemy, fachowców, poziomie, poziomie rządowym. I można zasadnie postawić ten, iż to tempo integracji europejskiej, które szczególnie po traktacie Maastricht przyspieszyło, nie miało w jakiś sposób, w silny sposób tej demokratycznej. Przykład najbardziej rzucający się oczy to jest to, w jaki sposób yy, Francuzi przyjęli traktat, ale później lisboński. Przecież on był odrzucony w referendum przez wszystkich. Przez... Dopiero Sarkozy, po wygranych wyborach przyjął go w Zgromadzeniu Narodowym. Ale tak naprawdę yy, trudno powiedzieć, aby to była decyzja demokratyczna, bo w gruncie że posłowie francuscy powiedzieli się przeciwko woli narodu francuskiego. Panie pośle, ale też odwrotnie. Czy Francuzi odrzuciłby traktat wtedy wyboru? Czy tak naprawdę nie chodziło o politykę wewnętrzną, która nie miała, no, miała nie. bardzo różny związek z samą Dzisiaj jest tak, że wszystkie badania opinii publicznej wskazują na to, że we Francji, jeżeli miałoby się odbyć referendum nad zacieśnieniem Unii <coughs> Europejskiej, nie nad imigrantami, nad zacieśnieniem Unii Europejskiej, to referendum przegra. Z prostego powodu. No, no, o, o, oczywiście, tak. Y y Tutaj e, opinia publiczna francuska, e, znaczy pewien powodów, jest więcej, ale po pierwsze bardzo ceniła państwo e, i to państwo dla Francuzów nie przestało być jakimś istotnym punktem odniesienia, e, a po drugie uważa, że wszystkie swoje korzyści, które uzyskuje, szczególnie w relacjach z Niemcami, uzyskuje na zasadzie na, na, na, na, na tej bazie traktatowej, która już istnieje. Tak, nie na przykład, to ja tylko dodał jeszcze, że, że Europa się stała dużo bardziej niemiecka niż była kiedyś, prawda? Znaczy, całe... tak. o, obawa Francuzów przed rozszerzeniem, wtedy kiedy myśmy wchodzili, e, była związana z tym, że oni się obawiali, jak się okazało słusznie, e, że nowe kraje na wschód od Niemiec staną się częścią tak tzw. niemieckiej Europy. Że one się przyłączą do stronictwa państw, które są oszczędne, dyscyplina finansowa. Są ekonomiści, którzy mówią, że Polska z Niemcami stanowi jedno obszar gospodarczy, W sensie realnej gospodarki z względu na te bliskie związki. I Francuzi widzą, że to rozszerzenie osłabiło ich parytet z Niemcami w Unii Europejskiej. I im się to nie podoba. Ta. Cenili tą Unię, w której, e, która była jakby rozwinięciem jakby dawnego, dawnej mocarstwości francuskiej, a dzisiaj jest rozwinięciem mocarstwości niemieckiej. No tak, to już, gdybym ten temat francuski-niemiecki, on jest kluczowy, dlatego, że to są te dwa kraje, które są ciągle jeszcze trzą na Unii Europejskiej. No, było wiele powodów, dla których powstała Unia Europejska i wiele koncesji, które ją tłumaczyły, ale jeżeli weźmiemy ten taki najbardziej prosty, gospodarczy, to on wygląda następująco. Otóż Francuzi otworzyli swój rynek na produkty niemieckie, w zamian za co Niemcy dopłacali do rolnictwa francuskiego. To był ten układ gospodarczy, to był ten, ten deal, tak? Który przebiegał Francuzi z Niemcami, uważając, że obu stroną się to opłaci. Tak? Ekonomicznie o to chodziło. No i później już to było rozbudowywane na tysiące różnych sposobów, ale, ale to była ta istota, um, istota Unii. I teraz wracając do, do, problematyki, do problemów um, um, demokracji, nacjonalizmów, czy, czy egoizmów narodowych. Otóż z jednej strony mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy strukturalnie, biorąc pod uwagę rolę poszczególnych instytucji, ich kompetencje, deficyt demokracji, a więc to powoduje również takie bardzo niewielkie utożsamienie się obywateli europejskich z Unią Europejską. To jest bardzo widoczne. Myślę, że rzeczywiście my jesteśmy najbardziej entuzjastycznym narodem, narodem europejskim, Dobrze, że Pan to mówił. włączonych Właśnie, przejdzie Pan nasze... No właśnie, bo, bo, bo, bo może nam jest łatwo dlatego, że korzystamy z tego, z się że prawda? Z drugiej strony mamy te swoje uzasadnione obawy odnośnie mnie dość źle by świadczyło, bo to by znaczyło, że on jest taki trochę reaktywny jednak mimo wszystko. No, może, że świadczy, ale takie są realia. I druga kwestia, to jest to, że na poziomie poszczególnych państw i narodów wszyscy myślą, czy też zaczynają myśleć jeszcze silniej niż do tej pory, że sami sobie lepiej poradzą. I to jest paradoks. Im więcej demokracji, tym mniej Solidarności. Ja tutaj wracam do tego, o czym mówiłem przed chwilą. Otóż okazało się, że e, dlaczego e, rozpada się Hiszpania, dlaczego Katalonia chce z nich wyjść? No, dlatego, że Katalończycy nie chcą być solidarni z kartymiaczykami. E, dlaczego e, dlaczego e, na północy Włoch są takie silne tendencje, nie tak silne w jak, jak w Katalonii? To jest z tego samego powodu, tak? że tutaj chodzi o tą tak, solidarność z południem I tak dalej, i tak dalej. Można by tutaj mnożyć te, te przykłady. Bo każdy ten, kto jest lepszy, oka trzyma więcej, jest bardziej rozwinięty, uważa, że sobie sam lepiej poradzi. Bo po pierwsze, nie ma już tak zagrożenia wewnętrznego, które istniało, gdy istniał działający sowiecki. Ewidentnie, to, to był bardzo silny czynnik integracyjny w Unii Europejskiej. A po drugie, jest głęboka wiara w to, że nawet jak Katalonia wyjdzie, Katalinczycy to wierzą, że nawet jak oni wyjdą z Unii Europejskiej, to wszystkie dobrodziejstwa ze strony Unii Europejskiej będą e, e, posiadali, Bo z ich punktu widzenia płacenie 1% PKB Katalonii do wspólnego budżetu, budżetu europejskiego nie jest żadnym problemem. Prawda? Płacenie 50% PKB Katalonii do budżetu Hiszpanii e, e, to jest problem. Tak to wygląda. I teraz chcę są w sposób następujący. Rzeczywiście jest tak, że z różnych powodów, o których może za chwilę będziemy mówili, dzisiaj te narody, te społeczeństwa nie mają swoich przewodników. I, i, i, i ja szukam mimo wszystko także wytłumaczenia tej sytuacji, w której my się znajdujemy, różnicą w poziomie liderów europejskich dzisiaj, pomiędzy a ja, nie wiem, latami 70., tak, akurat nie pamiętam. I mam pełną świadomość różnic, które doprowadziły do tego, że, że liderzy europejscy w tym czasie, w latach 70., ten interes europejski traktowali poważniej niż, niż liderzy dzisiaj, no ale jest jakiś kryzys przywództwa także może spowodowany charakterem demokracji, która trzeba się w największym stopniu medialna, wymagająca populistycznej argumentacji, no bo inaczej wygrany wyborów i być może ten charakter demokracji, demokracji medialnej doprowadził do sytuacji takiej, w której ci przewodnicy narodowi są jakoś bardzo silnie sklepowani. Ja tak to w każdym razie widzę. My, my tutaj już mieliśmy e, rozmowy, w części z Państwa na pewno pamiętam na temat demokracji i no, jest na przykład alternatywa dla tej demokracji, którą może nie tylko odpowiadał i, i czy sugerował, ale też mówił o takiej alternatywie no, nasz gość Aleksander Smolek. To znaczy, Chińczycy na przykład wymieniają się co 10 lat w przyszłość" wtedy jest inaczej. oni no, ma, mają pewne argumenty, oczywiście Aleksander Sondart tego nie popierał, ale, ale mówią, że coś takiego jest i ja, oni rzeczywiście w jakiś sposób poważnie argumentują, że wy musicie patrzeć na wybory, co my wy możemy iść do przodu z dłuższą perspektywą, mniej się na to patrząc, ale no, nie chciałbym, znaczy ja Państwu przypominam, że Państwo chcielibyście dać jakieś tak. pytania, to oczywiście proszę się włączyć do naszej e, rozmowy, chętnie oddamy Państwu głos. Natomiast jak już tak mówimy o Xi jesteśmy przy tym, widzę, że pan Relegator zrobił sobie pewne datki, więc chciałby się jeszcze odnieść. Ale tak jeszcze dorzucę taką rzecz, bo mówimy o Unii Europejskiej, a przecież my sami też jesteśmy w tej Unii Europejskiej. Więc nasze pytanie jest takie może bardzo proste, ale też nie wiem, czy równie prosta będzie odpowiedź, ale w każdym razie na pewno coś nam mówiąca, jaka jest rola Polski w Unii i jaka jest nasza siła przed negocjacją budżetową albo w ogóle w tej Unii Europejskiej, która teraz jest. No Polska jest w trudnym położeniu w tych negocjacjach budżetowych, dlatego, że jest e, największym beneficjentem. Jeżeli się jest największym beneficjentem, czyli na koniec tych negocjacji wymyśli najwięcej pieniędzy z tego wielkiego kartka, e, no to z jednej strony w kraju wszyscy mówią, musicie pilnować, żebyśmy dostali dużo. Niektórzy nawet na w kampanii wyborczej dali się nagrać e, z deklaracjami, że będzie 300 miliardów, więc teraz jest kłopot, żeby, e, żeby te, te obietnice spełnić. E, a z drugiej strony, żeby zachować twarz i zachować wpływ w tych negocjacjach, trzeba uważać, żeby nie wyjść na tego, który wyłącznie chce pieniędzy dla siebie. I to jest ten kłopot, myślę, premiera Tuska, z którym on się tam mierzy. To znaczy... W Polsce przed wylotem mówią mu, musisz wydzierać pieniądze z gardła, Brytyjczykom i wszystkim innym. Na no, miejscu trzeba chodzić na palcach i robić wszystko, tylko nie mówić, że się chce pieniędzy dla siebie. Prawda? Polska przyjęła taktykę następującą, tak jak ja ją widzę i widziałem na tym szczycie i tak jak ją rozumiem. Po pierwsze, że stara się patrzeć realistycznie i dostrzegać, kryzys w strefie euro i rozumieć ograniczenia, z którymi zmagają się płatnicy netto. Czyli nie mówi do nich, wy jesteście nam winni te pieniądze za drugą wojnę światową, historyczne winy i tak dalej, a tak w ogóle to, żeście nam obiecali, po prostu nam się należy, e, tylko stara się wykazywać zrozumienie. Z drugiej strony twardo jednak przytrzymuje tych płatników przy pewnych zobowiązaniach, które e, wobec Polski zaciągnęli, czy, czy pewnych obietnicach, które wcześniej składali stara się budować dobre stosunki z krajami, które pieniądze wykładają na czele z Niemcami. Bliska relacja między Tuskiem a Merkel, ale też z taką Szwecją, prawda, partnerstwo wschodnie, też jakaś współzależność. Chodzi, chodzi o to, żeby premier był w dobrej relacji z innymi przywódcami, ale też, żeby te kraje dostrzegały, że warto z Polską być dobrej relacji. I kluczowa rzecz, czyli, czyli przyjaciele spójności. Ta nieformalna koalicja, którą która wokół Polski się stworzyła, której liderem jest w tej chwili Donald Tusk, czyli kraju, które wyciągną najwięcej z Funduszu Spójności i poprzedzająca to decyzja taktyczna, że na czym się trzeba skupić. Musimy się zdecydować, czy chcemy dużo pieniędzy z Funduszu Spójności, czy wspólnej polityki rolnej. I słusznie, przyszłościowo rząd podjął decyzję, żeby się skupić na, na spójności, też dlatego, że spójność daje możliwość budowania szerszej koalicji e, państw na szczycie unijnym e, niż wspólna polityka rolna, która jest bardzo niepopularna, jakby budzi u płatników e, e, furie i irytacje na czele z Brytyjczykami. Przy spójności można argumentować, że są pieniądze na rozwój e, i na innowacje też, też w Europie. E, więc to jest, ten, to jest ta trudność, prawda? Z jednej strony rozbuchane, takie egoistyczne oczekiwania w Warszawie, z drugiej strony pewien taniec na palcach, który trzeba wykonać dyplomatyczny w Unii Europejskiej, żebyśmy otrzymali to, czego chcemy, żebyśmy nie wyszli na tych, którzy żądają pieniędzy, bo po prostu nam się należy i jednocześnie, żebyśmy pozostali istotnym graczem w tych negocjacjach. Ehm, jeśli chodzi o legitymizację, to oczywiście jest ta stała, stara dyskusja, stała dyskusja o to, czy że to jest projekt elit Unia Europejska. Ale są też tacy, którzy mówią, w kryzysie Europejczycy narzekają na Europę, bo się wszystko sypie. Na kogoś trzeba zwalić winę, więc się zwala winę na Brukselę. Kiedy te reformy strefy euro, reformy gospodarcze zaczną przynosić efekty, to poparcie dla, dla Unii Europejskiej, dla integracji wróci, również w krajach takich jak Francja i Niemcy. Taka jest, taka jest nadzieja po stronie części politologów. Mało tego, ja mam taką refleksję z tyłu głowy, czy ja jako obywatel szeregowy y, Polski i mieszkaniec Unii Europejskiej chcę tak naprawdę w demokratyczny sposób współdecydować o detalach paktu fiskalnego. Tak. Znaczy, no spójrzmy na frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego 30% ostatnio, tak? Mniej. Mniej. Więc mówimy o tym, że domagają się Portugalczycy, masy Polaków domagają się większego wpływu demokratycznego na decyzję w Brukseli. Nie wydaje mi się. Tak? Więc dy ten dylemat demokratyczny z Unią polega dziś na tym, znaczy myśmy wskutek kryzysu schronili się w tej skorupie narodowej. Powiedzieliśmy nie, nie, nie komisja. Teraz nasz premier ma tam decydować, w tej Brukseli. Mamy te szczyty z tymi awanturami, niekończącymi się nocnymi naradami bez skutku i tak dalej. To jest niewydajne. Na dłuższą metę trzeba się zastanowić, czy my Chcemy oddać tym nadrzędnym instytucjom, które są potrzebne. Bo, bo gospodarkę mamy już europejską, proszę Państwa. To nie jest tak, że wrócimy do gospodarek narodowych. Mamy już gospodarkę europejską i potrzebujemy tych wspólnych instytucji. Czy my jesteśmy gotowi oddać to sterowanie na górę i stworzymy jakiś mechanizm nadzoru, żebyśmy my, jako obywatele demokratycznych państw mieli poczucie, że nasze interesy są tam uwzględniane? No, czy musimy jakieś kolejne bizancjum E, tym razem demokratyczne konstruować jakiś e, e, supraparlament europejski, w którym będziemy w 16 głosowaniach e, i pięciu balotażach wybierać arcyprzedstawicieli, hmm. <gry> prawda, którzy w naszym imieniu będą podejmowali jakieś decyzje. Trochę straszna wizja. Straszna, prawda, jeszcze więcej biurokracji, tylko w imię demokracji tym razem. Może mi być po byłoby to jakoś... No właśnie, a... Tak, jeszcze, jeszcze tutaj może tak? Panu posłowie odpowiedzieć. Okej, właśnie jaka rola Polski w Unii Europejskiej. To jest istotne. To już tutaj wreszcie. powiedział, bo oczywiście jest tak, że nam się udało po pierwsze stworzyć argumentację. To jest niezwykle ważna rzecz, dlatego że wszyscy patrzą na nas, właśnie na tych, którzy biorą pieniądze i teraz tytuł, tytuły tego, że biorą pieniądze, w warunkach Unii, w warunkach kryzysu gospodarczego już się skończyć. Bo to, żeby mówiliśmy, że mówiliśmy, wy teraz nam spłacacie to, co by wam daliśmy i otworzyliśmy naszą udanie, to już się skończyło. To już nikogo nie interesuje. Dzisiaj jest kryzys. No więc my mówimy tak, zobaczcie, jak y, skutecznie pieniądze budżetowe, na przykład funduszy spójności, rozwijają gospodarki krajów Europy Środkowej i Wschodniej, dzięki czemu ta średnia wzrostu unijnego nie jest tak dramatycznie niska, tak? bo my jednak się nie mają do góry. I pokazujemy, krótko, jak bardzo te fun pieniądze funduszy spójności działają na rzecz rozwoju gospodarczego. Więcej. Pokazujemy też, no może nie robimy tak <grym> bardzo oficjalnie, ale to też taka jest prawda, ile eurocentów. E z jednego, jednego euro zainwestowanego przez taki Niemcy, prawda do Niemiec. 66. No, więcej nawet chyba nawet 80. Dzisiaj. W sensie euro 20, tak? Tak, W każdym razie jest tak, że jest tak, że y, to jest. Pokazujemy jak dobrym interesem jest tak, że to dla firm niemieckich, prawda? Największych opatnika w końcu. A więc mamy argumentację, która została zaakceptowana, nikt jej nie kwestionuje. I to, co powiedział też pan, od początku, że z tych negocjacji Polska, także Francja wyszła najbardziej wzmocniona, ale dzięki Francuzom i my, to to jest sukces tego etapu, bo to jest pierwszy etap, tak? bardzo ważny, bo to, ta propozycja pana pojawia, która jest o 8 miliardów większa, jeżeli chodzi o fundusz rolny, i o 10 miliardów większa, jeżeli chodzi o fundusz spójności, będzie podstawą negocjacji na tego etapu. I to jest ewidentna korzyść, postanowiliśmy się do przodu po tych negocjacjach. Także dzień temu, że jak słusznie Pan powiedział, podzieliliśmy się rolami. My występowaliśmy o Fundusz Spójności, ale o Fundusz Rolny, także ważny dla nas przecież, występowali tam cudzie. Bo na tym etapie już tylko można mieć jeden cel. I myślę, że dzisiaj y, jesteśmy w lepszej sytuacji niż przed y, początkiem szyby. No oczywiście, pod warunkiem, że nie stanie się coś dramatycznego, że Unia nie zacznie się zajmować czymś zupełnie innym. I że do tego, do tego drugiego y, podejścia wszystko wskazuje, no to idzie i zakończy się porozumienie. No, takie, taką mamy nadzieję. No, w każdym razie, jedno jest pewne, żeby ten budżet zaczął normalnie działać y, od 2014 roku, to do wiosny musi być przyjęty. Uzgodniony. To ja może już tak powoli zmierzając ku po zakończeniu, chciałem jeszcze tak na koniec zapytać o taki, no pewien bardzo przykry e, koszt integracji. Już, no już w tej chwili w zasadzie mówi się, że dawna mówi się nawet o Unii dwóch prędkości. Ona jest takim trochę straszakiem, e, którego się używa, którego używają eurosceptycy. No jeśli rzeczywiście ta integracja na poziomie Eurolandu się... Ba, znaczy zostanie bardziej skonsolidowana, tak? Strefa euro się skonsoliduje nie wszystkie kraje do tej strefy euroowej idą, wiadomo, no to czy nie, na, ile, na ile realne jest zagrożenie, że wytworzą się takie peryferie europejskie, taka już nawet nie unia prędkości, ale wręcz powiedziałbym unia, przy, unia przy, którą będziecie przepaść. I jaki jest na to pomysł polityków, żeby być może zażegnać trochę złagodzić ten proces, a z drugiej strony czy przypadkiem ktoś nie odniesie politycznych korzyści z tego, że takie peryferia mogą się tworzyć no, złośliwi mówią, że to jest bardzo dobry termin, ta unia dwóch prędkości, bo my będziemy w tej szybszej prędkości, bo będziemy wyższy wzrost PKB, a, a stagnujące kraje bogatego zachodu będą w tej niższej prędkości. Czyli nie chodzi o prędkość, e, roz, roz, roz, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, tylko chodzi o prędkość, o tempo integracji, tempo, w jakim postępuje integracja, czyli jednoczenie się Europy. E, to nie jest zagrożenie, to jest fakt, ta Unia Dwóch Prędkości. Ona, ona, ona po prostu jest, tylko że ona nie przebiega do końca. Znaczy, jeżeli właśnie patrzy na PKB, to to nie jest podział strefa euro, kraje poza strefą, tylko to jest południe i północ, prawda? Północ, która rozwija się gospodarczo szybciej, południe, które jest, jest, nie, nie może wyjść recesji. Jeśli chodzi o integrację, to rzeczywiście jest tak, że... Będzie integracja szybciej postępowała w środku i powstaną peryferia. Na tych peryferiach pewnie będą kraje skazane na pewne wykluczenie. Takie kraje jak te kraje, które jako ostatnie na przykład dołączą do Unii Europejskiej, daj Boże na przykład Albania, prawda, gdyby wstąpiła w tej odległej bardzo perspektywie, no to ona szans na wejście do strefy euro nie ma, więc w tym sensie będzie na peryferiach, skazana na peryferia. Ale znów to jest relatywne, dlatego że z jej punktu widzenia już sama obecność w Unii Europejskiej może być ogromnym awansem w stosunku do stanu obecnego. Będą kraje, które będą na peryferiach z wyboru, jak Wielka Brytania, która być może w ogóle wyjdzie z tej wspólnoty, ale też kraje skandynawskie, które są za bogate, żeby do niej wstąpić. To czy... dobrze, Brytania... no właśnie z... Ja nie mówię czy dobrze, czy źle. Z punktu... To jest decyzja Brytyjczyków. Pod wieloma względami źle dla dla nas, jako kraju tzw. nordyckiego, żądającego dyscypliny finansowej, bo to znaczy, że frakcja takich krajów jak Niemcy czy, czy Polska, czy żądających jakby, oczekujących racjonalnego gospodarowania, oszczędzania, będzie słabsza, bo Brytyjczycy przy całym swoim przykrym i denerwującym eurosceptycyzmie są jednocześnie znaczy tymi, którzy potrafią... To, tą wielką jakby, retorykę pełną piany, retorykę europejską podsumować, jakby sprowadzić do, do realiów, tak? Znaczy, Cameron jest denerwujący na szczytach, ale jednocześnie mówi, mówi tym ludziom, jak naprawdę jest tym pozostałym przywódcą, tak? E, więc, więc Brytyjczycy są pewnym głosem rozsądku w tym wszystkim, często, chociaż to oczywiście też bardzo bezczelnie bronią swoich interesów. Więc nie, nie byłoby dobrze, gdyby Wielka Brytania wystąpiła, ale może to nastąpić. Jest najbardziej pra prawdopodobne ze wszystkich krajów, które, które są na peryferiach. Nie wiem jak kraje nordyckie, kraje skandynawskie. No, nie wiadomo, jak to wszystko się potoczy. Prawda? Tam też może mogą dojść, dojść do władzy partii, które będą żądały zdystansowania się od Unii Europejskiej. Polska jest w szalenie komfortowej sytuacji. My jesteśmy najbliżej wejścia. My mamy wybór. My możemy zaplanować swoje najbliższe lata. I teraz wielki, jakby to wielkie wyzwanie polityczne polega na tym, żeby nie siedzieć założonymi rękami i nie mówić zobaczymy jak będzie, ale też nie mówić budujmy drugą Japonię, budujmy drugą Hiszpanię, budujmy drugą Irlandię. Ostatnio byłam po tym, że budować drugą Norwegię, to Moim zdaniem Norwegowie się już boją, to się stanie z ich krajem. Bo jak ktoś mówi, że będzie naśladowała jakiś kraj, to Japonia miała potem kłopoty 20 lat i tak dalej. Więc nie popadać ani w takie siedzenie z założonymi rękami, ani w wielkie plany, których się nie da zrealizować. Mamy bardzo konkretne wyzwanie, tak? W perspektywie 5-7 lat, wyjścia do strefy euro. Nie pytajmy na razie, bo nie ma sensu w warunkach kryzysu robić referendum. Niech elity polityczne postanowią, tak, to jest ważna rzecz. Mieliśmy Euro 2012, mieliśmy wcześniej akcesję do Unii Europejskiej. To były wyzwania, cele, które były na horyzoncie i można było ustawić politykę pod ten cel. Tak, tylko to wymaga odwagi, powiedzenia, tak, chcemy w przewidywalnej perspektywie wyjść do strefy euro. I w związku z tym, nie pytamy Państwa teraz o zdanie. Zapytamy wtedy, kiedy naprawdę ta propozycja będzie na stole. Ale nawet gdybyśmy nie weszli na koniec i gdybyście Państwo preferentum odrzucili ten pomysł, to ten plan reform gospodarczych i dostosowywania się dochodzenia do formy olimpijskiej w gospodarce, tak czy owak, powinniśmy zrealizować. Warto to zrobić, warto tą dietę prawda, i ten trening wykonać, żeby mieć większe muskuły. Tak? Potem za pięć lat zobaczymy, jak wyglądają nasze wskaźniki, jak jest, jaka jest nasza kondycja, jak wygląda ten klub, do którego nas zapraszają, bo może tam już nie ma złotych kramek, tak? Może kaloryfery zostały w tym apartamencie wyrwane wszystkie, tak? Może, może nie ma sensu wchodzić, tak? Ale daj Bóg, żeby się strefa zreformowała i żeby było warto wchodzić. Bądźmy wtedy przygotowani. Wtedy referendum, w pełnym komforcie, jesteśmy w środku, jesteśmy przy stole decyzji. Panie pośle, by A, świetne spodę? pytanie, teraz do panie. <grym> No jak pan wie, ja mówię. E, natomiast ta cała dyskusja o tym, czy być w euro, czy nie być, e, czy prowadzić reformy, e, tak naprawdę sprowadza się do jednego najważniejszego z naszego punktu widzenia aspektu. To znaczy, jaka polityka Polski sprzyja wzrostowi gospodarczemu? czy wzrostowi cywilizacyjne szerzej. Znowu, w gruncie rzeczy, o to nam chodzi. Im szybciej będziemy rozwijali, także, tym, szybciej, tym bardziej będziemy bezpieczni, bo będziemy mieli więcej pieniędzy na przykład na te nowoczesnych systemów obronnych. <śmiech> tak, to pytanie jest... Tutaj bardzo chętnie do rateru dyskusję, bo tu panu, zaczął e, pan do skończenia. Arsenały rosyjskie, prawda? Mie pan, o, nie pan, że to jest kwestia 15 minut. Znaczy, no właśnie dzisiaj, dzisiaj to jest kwestia w... nawet jednej minuty, bo my nie mamy niczego. Ale e, myślę, że gdybyśmy mieli e, od 100 do 200 e, baterii, patriotów czy innych podobnych systemów, to, to by to nie było 15 minut. E, Jednak kroska, e, 20. A... Nie, nie, no myślę, że nie 20. Masz, ale, ale to... Przepraszam. Tak Jasne, ale to, to myślę, że to jednak ciągle warto, warto o tym myśleć. Yy, nie warto wracać do tego sposobu myślenia, który zakładał, że i tak będziemy yy, yy, słabsi od naszych sąsiadów, bo to się skończyło rozbiorami. Nie chcę tutaj karykaturyzować tego, co Pan powiedział, ale, ale, ale myślę, że jednak warto przeprowadzić może na ten temat taką dyskusję na temat kwestii ogólności Polski. Natomiast szybko odczytam, na, przechodząc do punktu. Otóż w moim przekonaniu jest kilka aspektów. Po pierwsze polska gospodarka musi mieć odpowiednie warunki, żeby tutaj wszyscy chcieli czy czyste. Ci, którzy uważają, że to ma sens mogli inwestować. E, dlatego powinniśmy wejść do strefy euro. Dlatego powinniśmy być przywidywalnym krajem. Również powinniśmy rozpatrzeć zrobienie czegoś, co robi Niemcy. I co doprowadziło do tego, że dzisiaj Niemcy są tym głównym rozgrywającym. Mianowicie, e, za Schrödera, za, za, za rządów, e, za rządów e, Koalicji y, y, Socjalistów i Zielonych Niemczech. Oni, socjaliści, ustalili wzrost poziom, płatno, wzrost, wzrost, poziom płac poniżej y, y, poziomu y, wzrostu wydajności. To doprowadziło do tego, że gospodarka niemiecka stała się najbardziej wydajną, najbardziej efektywną gospodarką y, w Europie. I dzięki temu mogą zalewać swoimi produktami cały, cały kontynent i już niedługo cały świat, tak? Bo i tak yy, mają pierwsze, drugie miejsce na świecie, jeżeli chodzi o eksport. Otóż yy, jest druga rzecz. To jest kwestia yy, przygotowania Polski, aby stała się nie tylko konsumentem odbiorcą tej technologii takiej drugiego, trzeciego rzędu, ale także, żeby tutaj a, yy, Polska stała się w jakiejś dziedzinie centrum innowacyjności. To jest kwestia polityki edukacyjnej na przykład. I jeżeli spełnimy te warunki, w moim przekonaniu, będziemy w stanie bardzo szybko na dobrej doległości. Co jest lekcją ostatnich 20-30 lat? Że zmiany na świecie następują bardzo szybko. Że są kraje, które są liderem rozwoju gospodarczego. Takim krajem była Hiszpania niedawno jeszcze. Gdzie jest dzisiaj Hiszpania? Są kraje, które wydostały się z Bama i dzisiaj w Unii Europejskiej są pokazywane jako przykład. To jest Polska. Ale jak długo to będzie możliwe? To jest dobre pytanie. I teraz przechodzę do tego, co Pan powiedział o politykach. Otóż ja muszę powiedzieć w ten sposób. Ja mam wiele obaw. I te obawy dotyczą polityki w Polsce. Dlatego, że istnieją pewne... czekaj znaczy, że, że, że, że kraje mogą się rozwijać jeżeli wokół pewnych kwestii jest porozumienie się politycznych. Tak było w Irlandii w latach 80 kiedy Irlandczycy dogadali się na każdym poziomie. Y, opozycji, rządu, y, biznesu, związku zawodowych, Wielu różnych partnerów odnośnie tego, jakie, jaka będzie polityka Irlandii, gospodarcza polityka finansowa, polityka Irlandii przez najbliższe lata. Irlandia bardzo na tym zyskała. Ale Pani pośle, trzeba ja dla... Słuchaczom uświadomić, że stopień, stopień pokrewieństwa w parlamencie irlandzkim przekracza 50%, a duże część mandatu jest dzieci. No. <głos》> no to dość ładne. Tak, jak kum z kumem. Tak, ale tak, tak, tak, to jest więc czasami z y, rodziną jest porozumieć, się porozumie, to Myślę, że nie jest Ale w razie tego zawsze wesprze. Natomiast, tak czy inaczej, to jest jeden z przykładów. Tak drugim są Niemcy gdzie ten e, pakt na rzecz wzrostu został zawarty, na rzecz wydajności został zawarty, zawarty i nie jest jestowany do dzisiaj. I dzisiaj wszyscy Niemcy rozumieją, narzekają więc na to, ale rzeczywiście tak źródło ich pozycji w Europie. I jest niezwykle ważne, aby w Polsce ten sposób myślenia też miał miejsce. Dlatego, że Państwo przecież otwieracie telewizor i widzicie, co się dzieje. Tak? Jeżeli dzisiaj nie ma tematu tabu, jeżeli dzisiaj można defekcjonować najbardziej racjonalne y, działania y, i można powiedzieć wszystko tylko i wyłącznie po to, żeby odnieść jakiś mały efekt y, propagandowy, no to przyszłość naszej polityki jest zagrożona. No bo jeżeli nie jesteśmy w stanie porozumieć się odnośnie najważniejszych spraw, to y, rozwój Polski jest zagrożony, Jeżeli zgadzamy się, że powinniśmy wejść do strefy euro, a dzisiaj wszyscy nam obawiają, że kryzys na Zachodzie to jest kryzys waluty euro, w związku z tym zostawmy sobie ją, tak? Nasza dotówka jest lepsza. To jest nieprawda. Ale z tym mamy do czynienia. I ja mogę powiedzieć rzecz następującą. Otóż ja przyjmuję to zobowiązanie, bo obserwuję to, co się dzieje w Polsce, i postanowiłem rzecz nasz, nas, Otóż ja nie będę y, ograniczał się y, do takiej poprawności politycznej, korzystając z kryzysu, y, y, pokazując y, euro jako y, tego, kto jest winien y, temu, że w Polsce w przyszłym roku będziemy mieli spowolnienie gospodarcze. Bo będziemy mieli spowolnienie gospodarcze. Bo siłą rzeczy, jeżeli, jeżeli jednym z motorów rozwoju Polski jest eksport, a na Zachodzie jest kryzys i oni kupują mniej, znaczy Niemcy kupują już mniej naszych produktów, to to się bije na naszej sytuacji. Ale w tym nie jest euro. I uważam, że, że, że, że y, y, szukanie takiego kozła ofiarnego jest czymś, co szkodzi Polsce. To, do czego dzisiaj trzeba namawiać, ja będę to robił, to do takich reform, które pozwolą Polsce przygotować się w racjonalny sposób, w racjonalnym terminie do przyjęcia euro. Bo to jest Polską racją odstawa, bo jeżeli chcemy, że Polska się rozwijała i była bezpieczna także od wschodu, to musi być w tym jądrze Unii Europejskiej. Jeżeli będzie na peryferiach, to widzimy dzisiaj, co się dzieje. Solidarność jest z tymi, z którymi nas więcej łączy, a nie z tymi, którzy są gdzieś daleko. Jakie są relacje Brukseli z Rumunią? Jakie są relacje Brukseli z Bułgarią? To widać wyraźnie. Czy chcemy być na tym miejscu? Nie, bo to jest śmiertelne zagrożenie teraz. Józef Petro. jest rzeczywiście tak, że Unia Europejska dzieli się różnie na wschód i zachód, tylko na północ i południe, ale do czasu, do tego momentu, w którym zostaną przyjęte instytucje, instrumenty naprawy strefy euro i one będą przyjęte przez odpowiednie instytucje i parlamenty narodowe, referenda w zależności od tego, jaki kraj ma, jaki system. Jeżeli ten mechanizm już powstanie, i strefa euro zacznie wychodzić z kryzysu. A to będzie trwało, to długo będzie trwało. To jest długi porozmocny kryzys, długo Ale to wtedy już ten podział na północ, południe się skończy. Bo południe będzie musiało doszusować instytucjonalnie, strukturalnie, jeżeli chodzi o standardy zarządzania gospodarką, finansami do północy. I wtedy ta nasza dobra pozycja dzisiaj już nie będzie taka pewna i taka trwała. O, po prostu znowu Europa się zmieni. I to znowu będzie trwało chwilę. Za pięć lat to już będzie miało miejsce. Pięć lat. To jest chwila. I teraz ten wyścig trwa. To jakie miejsce w tym wyścigu będziemy, będziemy mieli zależy wyłącznie od nas. Także w pierwszej kolejności od polityków, od ich odpowiedzialności i tutaj się z tym wyzwaniem zgadzam. Czytają, że to też będzie nas dotyczyło w sposób bo jak rozmawiamy o Unii Europejskiej, to rozmawiamy o nas tak naprawdę, bo my tutaj mówicie Niemcy, Francja, tak naprawdę to rykoszetem się wywiła Polska. Tak. Proszę Państwa, my będziemy skończyli to spotkanie, bo tak się mówiliśmy na półtorej godziny, natomiast jeśli Państwo jeszcze nie jakieś ostatnie pytania, to prosimy, jeśli byłyby oczywiście jakieś. Ja bym może zapytał. Ja, y Isbun o wpływ tak. ja na Europę jej otoczenia. Mam na myśli po pierwsze, Islam, kraje islamskie, a Bryta i ich problemy. Bliski wschód, bieżka drogu. Aspiracje europejskie. W Turcji 70 milionów wydatków islamu. O, I w Europie Niemcy, Francja, Wielka Brytania. Dużo jest rzydaków i którzy wcale się tak z Unią nie integrują. To widać po tym, kto w zamachach rozwiniętych. To jest pierwsze, i drugie. O bliskie otoczenie Europy to jest Rosja. To jest dostęp do surowców i pani, to jest... To jest y, kontakt, tylko y, z Środkowym Wschodem, z Dalekim Wschodem. To jest to, oczywiście dostęp do Basetu Pacyfiku, gdzie tam się to życie y, polityczne, społeczne, centrum przeniesie. Wreszcie trzecie element toczenia Unii. To są Stany Zjednoczone i w Kanada, gdzie to po prostu jest, są kraje należące do NATO, czyli systemu serca bezpieczeństwa krajów europejskich. I mam pytanie, jeśli chodzi o wpływ, kończąc, jaki to może mieć wpływ po pierwsze na model konsumpcji w Europie, a po drugie, jaki to może mieć wpływ? na y, demokrację y, y, w krajach Unii Europejskiej, postrzeganie człowieka i obywatela. O, to tyle. Proszę pan o Krótko mogę się odpowiadać na to Tak, właśnie. <słyska> <słyska> no, z dużej armaty pan wypalił. <słyska> To trudne, znaczy bardzo szerokie pytanie. No. Islam, no jest wielu wyznawców islamu My, w Europie, w krajach Europy Zachodniej. Nie mam wrażenia, żeby oni nie byli mieszkańcami Unii Europejskiej, czy nie chcieli się z nią integrować. Zamachowcy oczywiście byli, bo, bo, bo, bo naj, naj, to najczęstsze oblicze terroryzmu dzisiaj to jest terroryzm islamski. Ale to nie znaczy, że muzułmanie Wielkiej Brytanii są antyeuropejscy. Myślę, że bynajmniej. Raczej jest więcej przykładów doskonałej integracji i tego, że właśnie Europa stwarza im możliwości funkcjonowania w wielokulturowym świecie. To jest takie pytanie. że Wielka Brytania chciała tak traktuwać szariat jako, jako jedno z możliwych praw obyczajowych. Więc tutaj jak nie widzę związku, jeśli chodzi o wpływ bliskiego znaczy e, Afryki Północnej, to, to jest ciekawe bardzo, bo, e, bo, bo te rewolucje arabskie pokazały, że część Unii Europejskiej, jeśli chodzi o stosunki zewnętrzne, jest dużo bardziej ukierunkowana na Morze Śródziemne kraje, takie jak Francja, nie są zainteresowane partnerstwem wschodnim, są żywo zainteresowane tym, co się dzieje w krajach, w krajach Magrebu I pewnie to jest taki obszar, w którym Unia Europejska będzie musiała, już w tej chwili bardzo aktywnie pracuje, no bo to jest przedmurze południowe Unii Europejskiej, stamtąd napływa najwięcej imigrantów, więc stabilność tych krajów, które zrzuciły dyktaturę w, ostatnich, w ciągu ostatnich, na przestrzeni ostatnich dwóch lat, jakby leży w żywotnym interesie Europy. Turcja jest przegapioną szansą wedle innych wielkim zagrożeniem. Rozpoczęliśmy negocjacje akcesyjne, one zostały zamrożone i doprowadzi tak długo, żeśmy je przeciągali, że sami Turcy dzisiaj do tej Unii Europejskiej szczególnie się nie palą i nie pchają, zwłaszcza, że formalnie jeśli chodzi o korzyści ekonomiczne udziału w wspólnym rynku w zasadzie już te korzyści mają. I te, a, a ci Turcy, którzy jeżdżą do Europy Zachodniej i widzą porządek obyczajowy, który z ich punktu widzenia jest postmodernistyczny, pachnie dekadencją, no niekoniecznie chcą wchodzić do tego zachodniego świata. Widzą pewne atuty w swoim konserwatywnym ładzie w samej Turcji. To, poziom, to, to punkt drugi. Punkt trzeci, Bliski Wschód. Nieustannie się mówi beczka prochu. Ja mówię beczka prochu bez lątu, bo rzeczywiście cały czas mówi się, że, że dojdzie do eksplozji, wielkiej wojny, ale, ale to jest kraj, nad którym to jest obszar, w którym są ogromne napięcia, ale też ogromne interesy i wielkie mocarstwa czuwają na tym, żeby tam do wielkiej wojny regionalnej nie doszło, czkolwiek pamiętamy oczywiście o Syrii, wiemy o tym, co się dzieje w Egipcie w tej chwili, pamiętamy o, o zagrożeniach związanych z Iranem. Rosja, ja mam wrażenie, że trochę zeszła z agendy zagrożeń dla Europy. Putin miał wielkie oczy, lat temu jeszcze kilka, Wszyscy się go obawiali. Dzisiaj mówimy o, o renesansie energetycznym Ameryki, o gazie łupkowym, który rujnuje rosyjski Gazprom i zmusza do przestawienia się na ropę naftową i doprowadził teraz do konsolidacji Rosnieftu i przesunięcia w zasadzie ciężaru polityki energetycznej Rosji z gazu na, na ropę. Więc myślę, że akurat tutaj takiego zagrożenia, że to teraz będziemy uzależnieni dalej surowcowo tylko i wyłącznie od tej Rosji i że ta Rosja będzie naszą furtką na, na daleki wschód i że przez Rosję do Chin to tego zagrożenia nie ma. My raczej powinniśmy uświadomić sobie, że, że Polska ma ogromne rynki za swoją wschodnią granicą i że pewna bardzo pryncypialna polityka wobec Rosji w sprawach politycznych i historycznych ma też swoje konsekwencje cynka gospodarczych. To, znaczy musimy podjąć świadomy wybór, że jeżeli gramy ostro z Rosją i żądamy od niej demokratyzacji, e, e, e, przyjęcia nasze, naszej optyki na, sprawy, na drażliwe sprawy historyczne, to to też oznacza, że mamy mniejsze szanse na rynkach eksportowych na wschodzie. A z punktu widzenia polskiej gospodarki my powinniśmy myśleć o tym, żeby eksportować na wschód więcej, a nie mniej więcej niż dzisiaj. Ja nie mówię o tym, że mamy podejmować kompromisy, tak? ale dojrzała polityka zagraniczna polega też na decydowaniu, tak? co się opłaca, co się nie opłaca. Ja nie wiem, czy nasza bardzo ostra polityka wobec Rosji sprzed kilku lat jest w stanie cokolwiek zmienić na Kremlu, więc można się zastanowić nad tym, czy czy, czy, czy trzymać takiej pryncypialnej bardzo, bardzo polityki wobec Rosji. Ameryka, Ameryka ma swoje problemy. Dzisiaj jest skupiona na sobie, zwrócona bardziej na, na, na Pacyfik, ale pamięta o Europie i pamięta o Polsce. Mówię o tych ostatnich, o, o łasku, o, o współpracy, współpracy, współpracy obronnej. NATO też się przeorientowuje, bo, bo jest sojuszem zawartym przeciwko, przeciwko związkowi Radzieckiemu, który dzisiaj istnieje. Ja można to spojrzeć z punktu widzenia szans i zagrożeń. I tak będę koncentrycznie odchodził od Europy. Po pierwsze Europa, po Afryka Północna, to jest wielka niewiadoma, to może być szansa, ale także zagrożenie. Zobaczymy jak powiedzie się eksperyment rządu wraca muzułmańskiego w Tunezji, w Egipcie. To może być korzystne doświadczenie, to może być, to może być ryzyko. Tego nie wiem. Bliski Wschód? Jednak tak, nie. Jest tak, że co jakiś czas te konflikty do Kampdejni tak, one tak właśnie do 80 roku do, do, do wojny z Libanem były regulowane lokalnymi wojnami. Później to w jakiś sposób zostało ustabilizowane, no ale to co się dzieje w Syrii i efekt wojny domowej, to może zmienić układ sił na tamtym terenie. Jeżeli jeszcze Iran rzeczywiście wyprodukuje bombę atomową, a jeszcze niektórzy twierdzą, że wyprodukował, dlatego że jest jakiś dowód na to w postaci listu naukowców irańskich pokazujących temat bomby atomowej, w której posiadanie miał wejść Iran, no to to zmieni zmieni istotnie. My e, też uważam, <śmiech> że władze irańskie będą zachowywały się znacznie bardziej e, racjonalnie e, niż dzisiaj się tego tak obawia, a szczególnie obawia się tego Izraela. E, to nie znaczy, że przestaną być zagrożeniem, ale, a, ale jednak e, ta wielka obawa przed pojdzie, w której bomba atomowa będzie użyta, myślę, że nie jest, e, że jest trochę na Ale to jest czarne zagrożenie. Dla nas, dlatego że ciągle to jest główne źródło surowców energetycznych, e, chociaż malejące. E, I teraz przyjdź do Stanów Zjednoczonych, e, to jest szansa. Szansa z kilku powodów. Po pierwsze, e, to jest ciągle największy partner Unii Europejskiej i tak będzie, niezależnie od tego, czy Ameryka będzie zajmowała się bardziej sobą, czy nie. A nawet jak się będzie to, to sobą, jak teraz zajmuje się wydobyciem piasku napłowego i z piasku bitumicznych, to jest wielka szansa na, naz, na zmianę go, ludzkiego polityki, dlatego porana była związana właśnie z mistrzowcami z Bliskim Wschodem. A to, co się dzieje, ta wielka rewolucja technologiczna daje szansę odczepienia się nie tylko od Bliskiego Wschodu, ale także od Rosji. A więc to jest wielka, wielka szansa dla, dla Unii Europejskiej, także poprzez rozmowy, które mam nadzieję rozpoczną się w marcu, kwietniu, o... o, o pożytku wspólnego rynku pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. To będą rozmowy o styczniowym handlu. Ich warunkiem jest zakończenie rozmów z Kanadą, które już wydawało się, że się kończą, ale jeszcze pojawiły się problemy, jeżeli chodzi o rolnictwo. Zawsze rolnictwo będzie tutaj takim ostatnim elementem do uzgodnienia, ale myślę, że w przyszłym roku, jak się szybko z Amerykanami, będziemy w stanie je jakoś w miarę szybko poprowadzić i poprawić sobie, jak powstanie strefa wolnego handlu w, w, dla powiedzmy sobie 8 milionów ludzi, e, tam gdzie jest to centrum demokracji na świecie innowacyjności, to to będzie bardzo pozytywny element, zwłaszcza, że rzeczywiście jak pan już powiedział, centrum świata się przenosi do... na Pacyfikę, na, naprawdę na do Chin. Dzisiaj Nowy Jork jest ciągle centrum, centrum świata, ale czy te centra się przenosiły, tak? E, e, Wenecja, e, Prawancja, Londyn, tak. to Warszawa. Że... Później po, po, po Szanghaju. to sobie. Po e, i, A więc to jest ta wielka szansa, która ciągle jest mimo różnych wątpliwości od naszej polityki amerykańskiej. Chiny, No muszę powiedzieć, że to jest wielkie wyzwanie. To jest wielka szansa do tej pory dla gospodarki światowej, ten czynnik, który decydował o globalizacji, ale przecież to się może potoczyć w różnym kierunku. Chiny uzyskują, uzyskały gigantyczną siłę gospodarczą. Pytanie, co zrobią z siłą polityczną, która oczywiście się z konsekwencją tej potęgi gospodarczej i myślę, że to jest ciągle niewiadoma. Rosja myślę tak. Ja myślę, że starał się myśleć o Rosja to o szansie. Pamiętając, że to jest także zagrożenie. O dlatego, że Rosja posiada olbrzymią rolę skóry, w związku środkowej. I myślę, że rok 2014, czyli kiedy Amerykanie i my również się od Afganistanu, to, to będzie ten moment, kiedy Rosjanie się będą musieli na poważnie zająć tymi problemami, które za nich rozwiązują Amerykanie. No bo przecież tak naprawdę, ten e, e, Afganistan e, tak powie, że jest główny zagrożenie dla nich jego poproszą Rosji. Przecież zwarte skupiska muzułmańskie is, islamu, tak? wyznawców islamu, e, najbardziej na północ sięgają Rosję. Rosjanie mają największy odsetek ludności muzułmańskiej. Już są dzisiaj związani konfliktem w, w, w, na Bałkazie Północnym, który kosztuje ich majątek. Za chwilkę będą musieli wziąć odpowiedzialność za spokój w Azji Środkowej. Powtarzam raz jeszcze, że nie Amerykanie naszym współudziałem. E, a więc myślę że, myślę, że ta sytuacja w jakiś sposób ściągnie Rosję na, na, na południe. Ale pamiętajmy, że ten mechanizm, ta logika rządzenia Rosją, która polega na tym, że jest tam wąska grupa, która eksploatuje swój naród i cała logika zarządzania Rosją wybada się na eksploatacji tego wielkiego, wspaniałego narodu i tego niezwykle bogatego kraju przez grupę złodziei, yy, którzy yy, zrobili z tego ideologię państwową. Yy, otóż, yy, że to jest, yy, że to jest coś takiego I yy, wielki program zbrojeniowy, który oczywiście służy także temu, żeby brać łapówki i, i, i sprzedawać na lewo, kupować na Nazarowym brzeżu, no jednak też w jaki sposób będzie wzmacniał obronność, przeciwnowodność. No, tak naprawdę to są siły ofensywne, bo taka jest reduktywna rosyjska. A więc myślę, że to może być i zagrożenie i, i, i, i, i szansa. Jeżeli chodzi o ten element związany.. O no, ostatnia może rzecz, jeżeli chodzi o relacje polsko-rosyjskie, chcę Państwu pokazać, że są gdzie są elementy. Bo to jest też ważna kwestia, ja musimy być tego świadomo. Otóż e, Gazprom w negocjacjach z nami. Gazprom w wyraził zgody na obniżenie stawek yy, zamiast... Ja blisko się tym negocjacjom, które tak naprawdę nie weszły jeszcze w yy, yy, yy, formułę postępowania rewizjażowego w Sztokholmie. PGNiG miało bardzo silne argumenty, ale nie musiało wygrać tego postępowania. A więc mamy do czynienia z faktem takim, że Gazprom przyjął szereg argumentów. Następnie mamy informację, że BP, brytyjski koncert e, e, e, naftowy, podpisał umowę z Gazpromem na przedłużenie Gazpromu Jawalskiego do, e, do Anglii e, o 1000 km i że Rosjanie będą transportowali do Wielkiej Bry, do, do, do Brytanii Europę praktycznie po cenach produkcji. Będą na bardzo niskim poziomie sprzedawali inwestycyjną. Nie robię tego tylko gaz, Gaz po, po cenach, po cenach, po cenach produkcji, po takich cenach jakich jak, jak nawet nie dostają Niemcy. Z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia z akcją, która ma odwrócić uwagę Europejczyków od po pierwsze importu gazu płynnego z Kataru czy ze Stanów Zjednoczonych, a więc co miałoby prowadzić do uniezależnienia się Europy od rosyjskiego gazu, z drugiej strony także ma stworzyć pewne argumenty na rzecz no, zablokowania albo ograniczenia w Polsce i w innych krajach wydobycia gazu łupkowego, który jest kluczowy z punktu widzenia naszych interesów i kluczowy z punktu widzenia zmiany ludzkiego polityki w Polsce, tak? który tylko dotyczy Polsce. I musimy się to niezwykle naszym inny niezwykle czuć. Musimy pamiętać, że podobnie jak naszym narodowym interesem jest wejście do strefy euro, tak, naszym narodowym interesem jest nie niedalnie się podzielić, jeżeli chodzi o produkcję gazu łupkowego. Tak, zieloni mają wiele racji, że trzeba tworzyć różnego rodzaju wysokie standardy gwarantujące by to Pełna zgoda. Ale ten gaz musi być wydobywany, bo dzięki niemu będziemy bezpieczni. Musimy dokończyć huby gazowe, terminal gazowy w Świnoujściu i musimy była gazu wówczas. Będziemy relatywnie bezpieczniejsi. Ale widzimy już trochę Rosjanie, prawda? Oni przecież jedzą doskonale, co się dzieje i potrafią świetnie reagować, a to, że potrafią reagować, to pokazali już na co Dziękuję bardzo. Może Ale e, to już ostatnie pytanie, jeśli Państwo się jeszcze zdanie, to nie będziemy można. Zliwicy w ten troski tutaj za kamerę, obserwowałem wszystko, ale muszę coś powiedzieć. Ponieważ jesteśmy w królej idei, więc o ideach i o pieniądzach, bo jakby nierozerwalnie jedno, z drugim się, się wiąże. Tak jest w życiu, że pewne idee rodzą pieniądze, a pewne pieniądze zabijają pewne idee. I Państwo się z tym zgodzą. Ja chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy i zapytać właściwie, jak to jest, że że Niemcy są płatnikiem, a korzystają, my jesteśmy cały czas biedniejsi od i jeszcze 30 lat będziemy biedniejsi. Jak to jest, że my tak bardzo wierzymy w Panowie, szczególnie w Unię, a ten szary człowiek, a ja tak jestem, w mnie nie wierzę. I nie będę wierzył, dopóki mnie namaca, tak jak się bierze Paweł w objęcia, tak samo i te Unię trzeba wziąć w objęcia i ją namaca. Panowie, Unia jest daleko od... nie jesteśmy w Unii. Może Wy jesteście, Pan pan jest europosłem, Pan był redaktor, Pan jeździ i zarabiacie na mnie. My. my nie zarabiamy na mnie, my. my do Unii dokładamy nerwy, wszystko. Te ta reklama, którą PO wymyśliło w telewizji, że my nie widzimy, co Unia nam daje. Pewnie, że widzimy, każdą drogę, ale jeśli samorząd gminy, teraz, dzisiaj bym na sesji w Dziale Gminy, Mieli wziąć 400 tysięcy, 400 tysięcy kosztowała inwestycja, 130 dawała Unia, tak? A 130 tysięcy, to poszło by na tych wszystkich fachowców, którzy mieli być przygotować projekt. Czyli zostali prazerze, tak? Panowie, to nie jest tak. Unia musi być rzeczywistą integracją. My musimy czuć, że ta Unia jest z nami, że Niemcy są z nami Francuzi. Przecież oni z nas wybrą cały czas. Wy nie macie takiego wrażenia? Nie. nie, nie mamy. oni nas, z nas drwią, Oni nas zawsze tracą. z tych pośrednich posz, biorców, biorców, prawda? Ale w pewnym momencie będą nam kazać dawać więcej niż bierzemy. I co my wtedy powiemy? Czy my tak samo jak Niemcy będziemy brali 60, Ponieważ... 60 eurocentów? Nie nie, nie, nie, nie. będziemy brali, bo byliśmy zawsze biedni, zawsze biedni będziecie. Mam jednak I, jednak. I jeśli my Bronimy się, to dajcie mi powiedzieć. My traktujemy to. inni traktujemy, jako naprawdę Rosja Rosjanie mogą się okazać jeszcze większymi przyjaciółmi. Ja nie jestem ru, ru, rusofinem, ani też innym. Ja, ja Oni ja mogą być, być, być większymi przyjaciółmi. On, Niemca, Francuzza może, ani, że, że będzie większym Cieszę się takim, który tam powoże. Boże, teraz jest tak traktowany, tak po Natoszemu. Się, się, bo a tutaj słyszeliśmy, jak są traktowani. Krótko mówiąc, jakie jest pytanie? Pytanie jest, tak, czy my rzeczywiście mamy szansę ten ludzkość, ten, który tu mieszka, poczuć się coś na chwilę Europejczykiem? Przepraszam, tak jeszcze Ponieważ to spotkanie przedłużyliśmy dużo bardziej niż, niż mówiliśmy z panami. Tutaj maksymalnie krótko, jeśli panowie Przepraszam, ale tak umieściliśmy tutaj umówić, już prawie dwie godziny do nie się odpocza, nie się e... Czy bardzo dobrze pan powiedział? To... Bardzo dobrze pan powiedział to, co pan powiedział, bo to jest. Znaczy się całkowicie z Panem nie zgadzam, ale uważam, że to jest głos. E... Dla pan do tego, prawda? A, dziękuję bardzo. <śmiech> e, w dyskusji. Tylko że ja no, jest sprzeczność z tym, co pan mówił. Pan mówi, że ja podróżuję, a pan nie podróżuje, do skąd pan wie, że Francuzi, Niemcy nas drwią. E, skoro Pan ich nie spotyka. w Aha, no, nie, nie wiem, co można wyciągnąć z programów satyrycznych. Ja nie mam poczucia osobiście w ostatnich latach, żeby Francuzi i Niemcy z nas e, szczególnie drwili. Wręcz przeciwnie mam poczucie, że... Nie bardziej niż my z nich. Trudno odpowiadać, jak Państwo, państwo rozmawiacie między sobą. E, mam raczej poczucie, że w ostatnich latach respekt dla Polski i e, jej dokonań bardzo wzrósł. Co do funduszy unijnych Pana nie przekonam. Mogę tylko Pana powiedzieć, że w 2009 roku kiedy odnotowaliśmy i rząd dumnie prezentował wzrost na poziomie 1,6% PKB, to kontrybucja, czyli wkład funduszy unijnych we wzrost gospodarczy w Polsce wyniosła 2 punkty procentowe. Prosta matematyka, jeżeli od 1,6% Pan odejmie, czyli tego realnego wzrostu, Dwa punkty od Unii, od Unii Gospodarczej. Miał Pan w 2009 roku pierwszą recesję w Polsce od 1989 roku, minus 0,4 wzrostu gospodarczego. Dzięki Unii Pan jej nie miał. Jeżeli Pan policzy wzrost PKB od 1989 roku do dzisiaj, czyli miarę bogactwa kraju, wzrost wynosi 100%. Jesteśmy dwa razy bogatszym krajem dzisiaj niż 1989 firm upada w Polsce, tak? Ja wiem, ile firm upada w Polsce i podejrzewam nawet skąd się bierze Pana frustracja i Pana... Nie, nie. nie. nie. nie. Przepraszam, to nie jest moja frustracja. Nie, ale, nie, ale Pana... Przek... No, ale nie mówię, nie no, pan przepraszam. Do, nie Pan mówi do, nie. do Polacy. Ma Pan to, rację. To, to nie powinienem był tak powiedzieć, ale powiedziałem, wycofuję się z tego. Ale mówię, o, y, skąd się bierze znaczy plus niechęć do Unii Europejskiej, i poczucie oszukania, że my wciąż jesteśmy biedni. Ja mówię w imieniu tych właśnie... Sustencji. No więc próbuje panu, próbuje, próbuje panu, tylko powiedzieć, że jest rzecz, o której się w Polsce mówi bardzo mało. To znaczy o kosztach transformacji, tak zwanej transformacji. W Polsce, tak jak ja to czytam, to co się stało na przykład 20 lat, doszło do rewolucji, w mniejszym stopniu politycznej, w większym stopniu, bo o niej się mówi znacznie mniej, przełomu transformacji rewolucji gospodarczej. System gospodarczy, który funkcjonował do 1989 roku, nie istnieje. On się zawalił. Przedsiębiorstwa, które wtedy istniały, które zatrudniały ludzi, które były źródłem bezpieczeństwa socjalnego, gospodarczego, indywidualnego ludzi, przestały istnieć. Tylko one przestały istnieć i dlatego, że przyszła zła Unia Gospodarcza i przyszli źli ludzie z Unii, z Unii Wolności, którzy przejęli władzę tylko dlatego, że e, komuniści, którzy rządzili wcześniej, w pewnym momencie w 1989 roku doszli do, do, do wniosku, że oni sobie z tym paszetem, który wyprodukowali, nie poradzą, i postanowili przekazać ten gorący kartofel opozycji demokratycznej, mając e, wielkie nadzieje, że opozycja demokratyczna się na tym koncertowo wyłoży. <śmiech> Stało się inaczej. E, zmierzam tylko do tego, że te zmiany w 1989 roku były nie, nieuniknione. Błąd elit politycznych po 89. roku polega na tym, że, się, że nie dyskutowano o, o dramacie ludzi, którzy zostali wykluczeni wskutek transformacji. I tu Panu przyznaje rację. Tylko nie wińmy za to, w ogóle nie szukajmy winnych dzisiaj, ponieważ... To, co się stało w 1989 roku było nieuniknione, było konsekwencją 20 lat błędnej polityki gospodarczej, socjalizmu. Przepraszam, bo przyszedłem w trasę w strasznie dyskusję, może nie powinienem i w ogromnym skrócie uproszczeniu, populistycznie to przedstawiam, ale bardzo mi zależy na tym, żebyśmy nie winili Unii Europejskiej za to, że, że był komunizm w Polsce. Tak? Na w największym skrócie to jest argumentacja. W każdym kraju Unii Europejskiej, tak jak w Europie i na świecie, są ci, którzy sobie radzą nie najgorzej, bardzo dobrze i źle i tak. Jest tak w Unii Europejskiej, że ci, którzy sobie radzą źle z różnych powodów, bardzo często opinią Unii Europejskiej. Mówiliśmy o tym wcześniej, to jest takie nawiązanie do naszej rozmowy wcześniejszej. Pan właśnie spodał bardzo ważne przekonywujący w dla mnie argumenty. Ale ja podam, ma znacznie więcej tych argumentów. Po pierwsze, dzięki temu, że Polska jest w Unii Europejskiej, <śmiech> poziom korupcji w Polsce jest znacznie mniejszy, niż gdybyśmy do Unii Europejskiej nie wyszli. Dlatego, że musieliśmy przyjąć prawa, które efektywnie z tą korupcją walczą. Ja nie twierdzę, że w Polsce nie ma korupcji, jest. Ale jeżeli Pan wyjedzie trochę dalej poza Województwo Lubelskie na wschód, na Ukrainę, to Pan zobaczy, że to, co jest dzisiaj w Polsce logiką rządzenia, czyli rządy prawa, ułomne, złe. Ja mogę na sekundkę opowiedzieć, co ja sądzę o systemie wymiaru sprawiedliwości w Polsce. To ostatnio występowałem z tezą, iż prokurator generalny powinien odejść a to nie ma związku z Unią Europejską. To ma związku z działaniami konkretnych rozmów. Chodzi mi o to, że standardy, które przyjęliśmy, zmniejszają korupcji. Dalej, jeżeli Pan obejrzy się dookoła siebie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju przepisy związane z ochroną środowiska, to jest również efekt tego, że Polska jest w Unii Europejskiej. Gdybyśmy w Unii Europejskiej nie byli, nie mielibyśmy takich wielkich problemów z budową <coughs> autostrad, z inwestycjami, ale to, że mamy takie prawodawstwo, chroni nasze środowisko naturalne przed niszczeniem. Jak było w komunizmie? Czy ktoś się tym przejmował? Jak jest w tych krajach, które nie są członkiem Unii Europejskiej na wschód od Polski? Czy ktoś się tym przejmuje? Nikt się tym nie przejmuje. To są drobne przykłady. Żyjąc nie dostrzegamy tego, bo to nie są rzeczy, które zdarzają się nagle, albo przynoszą nam nagle dochód do kieszeni. Ale to jest coś, co jak się obejrzymy i zastanowimy się, tak? Co jest powodem tego, a nie... No to, to wiem. Co jest powodem tego, że ma tutaj obwodnicę miejska i już tiry panu nie jeżdżą przez miasto. Nie europejskie. Jest atakowana. To są te To wina szefów. To potrzeba w To wina potrzeba, potrzeba, to w tamtym, tak, do tego To nie ten... tak ale... ale to był. szefów. czy to wina Ja nie absolutnie tamtego systemu, bo to wina szefów. Ale to to był... Ja że tego terenu. tak nie to wina szefów. Ale to wina szefów. Ale to to ale obserwuję to, co się dzieje na przykład na Ukrainie, bo tam jestem częstym gościem i widzę, jak ten kraj się... Ten jest, żarty żarty jest, prostu... jest że się nie rozwija. Ja, ja panu powiem tak. E, I to jest ostatni, ostatni mój przykład. W roku 69. Dochód PKB na głowę mieszkańca pomiędzy, w Polsce i na Ukrainie był porównywalny. Porównywalny. Dzisiaj wie pan, ile razy jest większy w Polsce niż na Ukrainie? Tak nie. Cztery razy. Dopiero. Cztery razy. No, niech pan nie to powie Ukraina, że nie? I jest oczywistą rzeczą, że gdyby Polska nie była krajem, który jest w Unii Europejskiej, nie mielibyśmy tylu inwestycji, które, które do Polski przyszły. Nie mielibyśmy także takich nadrzyków kapitałowych, Polska, bo Polska by nie była wiarygodnym krajem. Jeżeli dzisiaj spodobana dla Ukrainy 12,5 miliarda dolarów spłaty zadłużenia stanowi problem, w oparciu, o który może wywrócić się cały budżet ukraiński. To, to, pokazuje, to, to pokazuje skalę, gdzie jesteśmy, tak? I oczywiście można czekać na Unię Europejską i trzeba, tak? Jeżeli jest do tego powód. Ja jestem stanie na pod masy argumentów, tak? Chociażby takich, że, że biurokracja brukselska pracuje nieefektywnie, czy decyzje podejmowane są w sposób nietransparentny? Dobrze. Tylko korzyści są nieporównywalne z tym. I ostatnia rzecz. Naprawdę. To, co się wydarzyło ostatnio, bardzo podniosło prezydent Polski. Jeżeli przyjeżdża do Polski prezydent Hollande i mówi publicznie, chcemy, żeby Polska była w stanie euro, bo wzmocni. Bo dzisiaj dla Zachodu Polska nie jest źródłem problemów, jak była przez wiele set lat tak? Nie, nie, nie patrzysz tak, Russo, co sądziło o Polsce, W tak? po XVIII wieku. Dla Holanda dzisiaj Polska jest rozwiązaniem problemów. źródłem rozwiązania problemów. Dla Merkel, która, wie nie są bardzo pragmatyczni. Oni patrzą, gdzie się zgadza, że tak powiem, gdzie wychodzi na plus, gdzie wychodzi na, na minus. Jak oni tu widzą, że Polska zrobiła olbrzymi sukces. To wszystkie dowcipy o poliszy Wirschaft już są nieaktualne. I oni sami to mówią. I takiego entuzjazmu, moim będą trochę na wyrost, ja że tego obawiam, który ja słyszę od Niemców, jesteście wspaniali, jesteście na przykładem. To naprawdę u nich pan wierzy. Myślę, że od Bisów odpowiednie nikt nie słyszy. ale nigdy, jest... nigdy, nigdy nie powiedzą, że dzięki Unii. Oni wyszli na swoje, oni skorzystali. Przepraszam, takich jest wielu. Tylko ostatnie zdanie. Oczywiście tak takich jest wielu, ja że oni w sumie nic nie mają.. Tak znaczy Moja odpowiedź też jedno zdanie. Moja odpowiedź jest, jest, jest taka, że y, częścią tej, tej, tej przemiany, która się teraz kończy w Polsce po 20 latach, jest też to, że my sobie musimy uświadomić, że jesteśmy odpowiedzialni sami za siebie. Więc. Y, w mniejszym stopniu trzeba oczekiwać od Francuza i Niemca, że zapłaci za nas, bo nam się należy.